Witam, fantasmadzia, podcast o grach komputerowych i konsolowych, ale nie tylko, odcinek 337. Ja nazywam się Damian Polchaka-Dachman i ze mną są. Może zaczniemy od człowieka, który tak rzadko się pojawia, że to normalnie wydarzenie roku. <śmiech> Bernard, trzymisie! Witam wszystkich drogich radiosłuchaczy. Ciebie Damianie, naszych drogich kolegów. I wszystkich świętych i w ogóle wszystkich, którzy chcieli tego słuchać. Tam wszystkich pięciu słuchaczy. Nasze rodziny i w ogóle wszystkich, tak, tak. I znajomych, tak. I znajomych. I nasze kochanki, bo zakładam że tylko one tego słuchają. Nasze kochanki, tak. I nasze żony. To już jest... No właśnie z tymi żonami to bym nie przesadzał. No to już to. Ale żony nam przejęły podcast, ale to cicho. Piotr Pychałaka, doktor Judym. No, coś tam w ten dozeń. I Piotr Gaka Kuldan. Dzień dobry. Hello. Cześć, czołem. Panowie, zebraliśmy się w tak wspaniałym gronie, żeby uczcić rozdanie nagród Fantasmagierii. Był fantastyczny plebistyd. Teraz będzie mała gala. <gryśla> Oczywiście Golden Globe, Ricky West próbowali nas przyćmi przyćmić tym swoim blaskiem na nasz blask, ale... ale, ale za kiepskie i za dziwne werdykty. <gryśla> Ja zwłaszcza protestuję, mogę się przywiązać do drzewa za to, że Sam Smith dostał złotego tego za piosenkę do Spectre, co jest absolutnym nieporozumieniem, absolutnym. I Marsjani dostał za film komediowy i chyba ma dalej. Tak, to było też za... ciekawe, jestem, jeszcze powiedzmy Marsjanina, jestem w stanie trochę zrozumieć, znaczy w sensie, że to komediowy musical, tak? <laughs> natomiast, okay. natomiast Sam Smith, który dostał piosenkę za, za, za Writing on the Wall, to jest była... Może to nie była tak przygnębiająca wieść, jak śmierć Davida Bowie, ale niedaleko... No właśnie, to taka historia niech teraz już jest wirtualną postacią z, z No Man's Old, w naszej duszy, David, bo panowie, zanim przeczytam pierwszych, bo lista jest dosyć długa, tak, ankieta wypadała bardzo dobrze, dodaliśmy parę nowych kategorii, było więcej komentarzy niż, niż w poprzednich latach, więc bardzo mnie to cieszy. Nie chciałbym tutaj o kwestiach organizacyjnych za dużo opowiadać, więc po prostu przejdę od razu do, do wyników tego fantastycznego plebisty, tu jeszcze raz powiem. Ale zanim będę wymieniał tytuły w kolejności od ostatniego, prawda, do, do, do, tego, do, tego, do tej perełki roku, do, do tej, zanim będziemy zorganizujemy organiz, koronację, to chciałem was zapytać, czy słyszeliście o pewnych grach, których ja na przykład dowiedziałem się po raz pierwszy, właśnie sprawdzając wyniki no nie, na tej naszej ankiety. Nie? Czy słyszeliście o takiej grze jak Read Only Memories? Tak, to gdzieś ja długo no. na, na PlayStation? To jest jakaś taka przygodówka w klimacie cyberpunku. No, wiesz, słyszałem, o, to jest dobre określenie, ale ani nie grałem, ani nie widziałem. Czekam, aż wyjdzie na P4. Mm -hmm, mm -hmm. No, ma taką dosyć rozkulową grafikę. Tak, wygląda jakby była z Nintendo, jakiegoś Super Nintendo albo coś takiego. Bardzo ciekawie wygląda. Na pewno też słyszeliście o Lifeline, czyli to jest jedna z tych niewielu gier, <śmiech> dla których warto mieć <śmiech> smartwatcha white night, nie wszyscy it's... słyszeli, bo nie słyszałem przyznam się bez ja to jest no, taka bencie. gra, w której instalujesz sobie na komórce albo na, na zegarku i gość, który siedzi na Marsie czy tam gdziekolwiek indziej wysyła Tobie wiadomości i masz mu pomagać, co ma robić więc jakby komunikuje się z Tobą właśnie nie, nie, grasz w to non stop, tylko grasz na zasadzie taki, że raz na 3, 3 godziny dostaniesz MMS-a czy tam SMS-a z informacją no zimną i co mam zrobić, iść spać czy spróbować rozpalić ognisko nie? Na tym albo, albo przytulić się do jakiegoś reaktora atomowego który jest gorący i... I tak dalej, tak dalej. Mm. Nie, Ale nie, to jest bardzo fajna gra. Właśnie bardzo ciężko wykorzystanie Smartwatcha. Na pewno słyszeliście o grze West. o niej trochę rozmawialiśmy. Benek, uh -huh. zdaje się, że ty to nawet trochę pogałeś. Znaczy, pogałem to trochę jakoś mnie nie, nie, nie, nie wciągnęło, o, powiem tak. Ale ja to drugie ci... trzecie szansę, czy trzecie szanse, czy czwartą szansę. Western ci nie wciągnął, co ciekawe. No ci właśnie nie niby Western, niby Turówka, niby Supernatural. Wszystko co trzeba, a jednocześnie jakieś takie. Uh -huh. Jak to nazwać? jakiegoś magicznego, magicznego takie Toporne to jest wszystko. Takie jakieś, nie wiem, jakby niedorobione, jakby... Mhm. Czegoś brakuje po prostu. Mhm. E, nie mówię, spróbuję jeszcze raz, ale, ale pograłem, zrobiłem ten tutorial, kilka misji jakoś... No nie potrafię do tego się przekonać. Mhm. Ale ja wygląda ciekawie, rzeczywiście. No to wygląda że w... Wszystkie elementy są, robi. które bym chciał, żeby były w grze. Czyli jest dziki zachód, mhm. są jakieś elementy ponadprzyrodzone, są, jest turówka. Nie najgorzej to wygląda, nie że rewelacyjnie, ale nie najgorzej, nie zła muzyka, ale jakoś, nie wiem, całościowo to tak nie do końca do mnie przemawia. I gameplayowo, I... i mechanika, i cała reszta jakoś... Rozumiem. A słyszeliście o takich jak T.I.S. 100, Tessellated Intelligent System? No. Gara bardzo oszczędna w grafikę. To jest też właśnie bardzo ciekawe, e, e, ciekawy tytuł, m, który, który po prostu mnie bardzo zaintrygował. To jest gra to jest logiczna, ale wygląda po prostu jakby, jakby była przygotowana na, na komputery z, z kartą graficzną Herkules. Kto miał starego pc w ten wiosło ja mimo wszystko wolę takie gry przygotowane troszkę bardziej pod... Znaczy może mhm. ten... Może wybrzydzam, może niepotrzebnie, natomiast... Mhm. Właśnie, się, właśnie się zastanawiam, czy ten, czy Talos Principle to jest gra jeszcze z 2014 czy z to zależy 2015, ale... No właśnie, jeśli chcesz... Ale to wydaje to się, że wyszła wyszła to, ona chyba w grudniu, 2014, tak? 2014, a no na 2014 w tym roku. Mi się wydaje, że no teoretycznie można by ją zaliczyć do 2015, dlatego, że niestety... Wydanie gry w grudniu oznacza jedno. No nie, śmierć, jeśli chodzi o wszystkie plebiscyty, jakieś Game Awards i tak dalej. No, chyba, że był, był jakiś astronomiczny rozgłos i po prostu wszyscy wypadli trupem przed nią, ale to rzadko się zdarza. Znaczy, ona zaskarbiła sobie dużą grupę fanów. Nawet niektórzy mówili, że to jest ich gra roku, więc. Chyba redaktor naczelny Pixela, Piotr Mankowski uznaje właśnie Talos e, principal za je, jego ulubioną grę. Pamiętam, że Rysław no, no ono... bardzo dużo dobrego nie ma. Rysław też, tak. Tak, tak. tak no bo ona, ona ma bardzo fajne założenia, to znaczy sama rozgrywka powiedzmy pod koniec już jest troszkę męcząca, bo nie polega specjalnie na tym, że te zagadki są trudne, tylko po prostu musisz myśleć ileś tam ruchów wstecz i to ileś oznacza więcej niż 3-4. I to jest <laughs> trochę męczące. I to mm. po prostu przechodzenie tych planż jest, jest po prostu troszkę e, uciążliwe. Natomiast sam, cała koncepcja, na której zasadza się gra, e, cały cała ta fabularna otoczka jest fantastycznie zrobiona mhm. i tutaj rzeczywiście jeśli chodzi o pomysł, jak to zrealizować, to jest, jedna, to jest jedna też z lepszych opowieści, tylko to jest coś takiego, co można absolutnie i totalnie zignorować, niestety. Mhm, mhm. A słyszeliście o grze z kolejnym perioce, która się pojawiła na, na, poza listą, ale zwróciła nam nie, swoją uwagę? No, słyszeć, słyszałem, znaczy, nawet pamiętam mi recenzję, to jest jakoś taka przygodówka, tak jakby ktoś wziął, jeśli dobrze pamiętam, System szoka tylko umieścił tak. to w rzucie geometrycznym i taką przygodówkę. Dokładnie, to jest. A to wygląda jak sanitarium, mniej więcej to jest to? Coś w tym stylu, mhm, ale mamy oczywiście nowe. ma super grafikę Doko, taką. Bardzo ładny już, jest. Bardzo ładny. ma klimat taki to, ciężki, nie, horrorowaty Ten Deweloper, który to robił, fiction. on się bawił i przedstawiał na, na jakimś, nie wiem, tym. Reddicie czy coś na styl, był wątek, gdzie on tworzył grafiki z innych gier w tym rzucie izometrycznym, czyli tam właśnie był Fallout, bo tam sporo tego było. Gdzie dokładnie w takiej. w takiej... A czy Fallout czasem nie był gry... izometrycznie? Nie, nie, ale ten nowy. Tak tylko pytam. Aha. On po prostu starego, tego nowego Przerabiał Fallouta na, różne na, na nowe starego. Na, na, tak, dokładnie. Ale przepięknie wygląda. Po prostu, na sam, po prostu s, s, s, samo oglądanie tych grafik no, przekonuje mnie do tego, żeby po prostu w pewnym momencie w 2016 do tej gry z 2015 roku wrócić się. Titan Souls to jest, nie wiem czy to jest nawiązanie do Dark Souls w jakimś ja, stopniu. To jest, zwłaszcza To jest właśnie z, z który ma jedną, jedną strzałę w łuku i walczy z wielkimi potworami. To tak, to też chodzi o to, że musisz to... jeden strzałem zabić. Nie, nie, nie, strzelać, potem ją podnosisz. To też wygląda jak tam taki pixel art w stylu jakiejś, nie wiem, zaldy z, z czasów Nesa czy z Nessa. Ślicznie wygląda. Ono ma też taką bardzo fajną stonowaną pastelową grafii, kolorystykę. I, e, a, a, a jeśli chodzi o właśnie o ten pixel art, to on znowu mi przypomina e, tą słynną grę Fila e, nieodrzałowanego Fez, Fez tak, tak, tak, tak. No i ostatni tytuł, który e, tak, tak rzucił się w oczy, to jest Techno Babylon. I techno Babylon to też jest e, ciekawa, ciekawa gra. Nie wiem, czy, e, czy mieliście okazję zobaczyć jakieś, jakieś e, zwiastuny albo cokolwiek. No, nie? Nie kojarzę w ogóle. Nie to kojarzę jest, to w ogóle. Nie, ale to, wiesz, ja nie to, nie mam, to jest gra, kojarzę. o ile się nie mylę, mogę się mylić, bo muszę sobie tutaj zobaczyć. To jest gra e, tych samych... To też jest przygodówka, point and click, I to jest e, gra twórców e, Geminiroo. Okej, okay, nawet wygląda podobnie. To wygląda jak ten, jak e, tylko troszkę lepiej mhm. I have no mouth and I must scream czy. No, no tak, to tak jest ono jest bardzo stylizowane szkoleki, tak na, na starożonach właśnie tak podobnie jak. jak były Steel Sky jakoś tak klimatycznie wygląda podobnie. No, no, no. no, no. Przecież pewnie się... ma więcej, więcej kolorów. <laughs> ale, ale ten, ale, ale wygląda. Więc to jeśli chodzi o te małe perełki, więc przejdźmy teraz już oficjalnie do, do listy. Tak jak mówiłem, przygotowałem 35 tytułów. To były tytuły, które, które zdobyły przynajmniej kilkanaście głosów, żeby to, żeby to coś znaczyło prawda, na tej liście. Może być... Będą być pewne zaskoczenia. Mam nadzieję, że, że będzie dla Was to też niespodzianką, co się znajduje na liście. Więc jako że pierwsze... jak więc się dzieje na świecie, to wszystko będzie dla mnie zaskoczeniem. Tak. tak mhm. Pięć ostatnich tytułów od oczywiście 35. miejsca to jest tak. Guitar Hero Live. Helldivers Just Cause 3 Star Wars Battlefront EA Trzeba podkreślić w tytule, bo to nie jest Star Wars Battlefront, to jest Star Wars Battlefront EA No 2015, tak? że To jest tak. Ten bez numerka i wiadomo, co to wydaje i... Cities Skylines Panowie, jak wam się podoba lista? Pięć tytułów. Trochę nisko. Nie, jeśli, ktoś może powiedzieć, tak nisko Helldivers na przykład, albo nie wiem, Guitar Hero Live. Ja się dziwię, że tak nisko Battlefront, ale to dobrze. Nie no, jedyne, to to nie ginie. Piotrze? No, który który Piotrze? Nie? Dobrze, to gdzie i cool Piotr? O, tak będzie. To Kuldanie. Cool no, ale znaczy ja się Bo ty jesteś zrozumiał. jako jedyny tutaj chyba to posiadaczem są, to są, to są gitar Hero Live. Yy, to są pozycje między 35 a 30, tak? Dobrze rozumiem, tak. czy okej. Okay. Tak. Czyli do ulicy. Jeśli gra nie szokujący, ktoś jeszcze kupuje gitar Hero. No ja kupiłem. No właśnie to. chciałem właśnie zapytać Piotka, za jak mi się gra? Jak Bo mi się, się bardzo gra? dobrze gra? Ja, ten czas, który minął od poprzedniej części, czyli jakieś dobre, nie wiem, 5 lat, albo coś na stylu, przynajmniej to ja ostatnio w którym grałem, był idealny, żeby się znowu dobrze z tym bawić. I mhm. to, że oni przemodelowali ten model rozgrywki, że jest sześć guzików, ale dziewięć kombinacji i ta bla, bla, bla, bla, bla. I ten cały tryb TV, to się bardzo dobrze sprawdza do, do takiego luźnego poprzydękania, poprzydękania, nie to słowo, mhm. po naciskaniu guziczków. Więc mhm. i tak jestem zadziwiony, że to trafiło na listę, bo, bo myślałem, że ta gra się tak słabo sprzedała i tak mało ludzi o niej cokolwiek mówiło poza premierą. Że y, zaskoczeniem dla mnie jest małym to, że jest mm -hmm. nawet na samym dole, ale jest. Są w ogóle tytuły, no, ale generalnie zbiera dobre recenzje. No no, tak, zbiera zabiera to... dobre recenzje, tylko tak nie, no nie była hitem sprzedażowym. Mm -hmm. Za bardzo. Nie? A z tych jeszcze, które wymieniłeś, to fajnie, że Helda Wersi się zapali, bo to jest doskonały tytuł. Absolutnie zakochałem się w nim. Ja nie grałem z czasów z tej premiery na PS4 czy tam Trójce. Bo to chyba w crossplay cross w ogóle jest. Ale grałem na PC dużo i dalej gram, i ta gra jest super fan. No ja właśnie zampałem się krótko po premierze na Helldivers na PlayStation i trochę pograłem. Bardzo mi się gra podobała, ale ja zakładałem, będę sobie taki kanapowy koob odgrywał i niestety nie udało mi się mojego brata, żeby grać tą grę. Ona jest dość trudna, nie? Ona No ona ma taką kombinację trochę z niektórymi rzeczami, jak Magicka miała, nie czy pamiętacie tam, że jakąś kombinację klawiszy trzeba było wklepać, żeby coś osiągnąć. I to jest taki dodatkowy, zręcznościowy motyw. Ale tak to, to jest właśnie bardzo fajna, taka izometryczna strzelanka no, mi się bardzo podoba, ona no, jest bardzo sympatyczna. I ona ma w ogóle, jakiś taki system online, bardzo skomplikowany, który, który w jakiś stopniu wpływa na, na, na cały ten świat, tego, co tam się kampania, dzieje. Ta kampania jest wspólna. To znaczy, to nie jest tak, że jesteś w stanie przejść tą grę, tylko wszyscy gracze, którzy grają, zbierają punkciki, punkciki wpływają na status świata i w zależności od tego, jak graczom idzie, to tak się posuwają do przodu, i na końcu jest wielka bitwa z w stolicy danych przeciwników i gracze muszą napieprzać odpowiednio dobrze, żeby to przydać. No, to wiesz, taki tam, taki tam system. Ale to też bardzo fajnie. Tak naprawdę, ale, ale po prostu śmieszne jest, jak patrzysz na licznik śmierci graczy w danym mm -hmm. momencie on tak zapieprza. Jak... E, bardzo mi się podobają takie, takie elementy, gdzie ten multiplayer jest jednak nierywalizacyjny na zasadzie tego, że ty się strzelasz z innymi, tylko jednak grasz w kopie, wykonujesz jakieś misje, ale gdzieś tam ten element Taki biernej rywalizacji jest zastosowany, i to, to mi się bardzo podoba, bo to w jakiś sposób wiesz, motywuje cię, no, nie? że jakieś takie tworzą się frakcje, i tak dalej. To jest bardzo sympatyczne. To ja myślę, że na przykład o Battlefrontie to jeszcze porozmawiamy sobie w dalszej części, bo to jeszcze się pewnie pojawi. To taki mały teaserek. Kolejna mała kategoria, dodana właściwie nie była ona na liście na, w ankiecie, ale pomyślałem, że warto o tym wspomnieć. Gra planszowa roku. I, nie wiem, Piotrze, ty, znaczy Kuldanie, przepraszam, wiem, że ty dużo grasz w gry planszowe. No, dużo to jest mocno powiedziane, trochę gram ale jest jakaś taka Gliwam. gra, która zaskarbiła sobie twoją sympatię w, w, w tym roku? E, pytanie, czy ona była wydana w tym roku, z tych, które grałem. A, możemy naciągać, to jest taki jak... Przecież czasami polskie e, wydania są z opóźnieniem Jest ja coś więc... takiego, co się nazywa po polsku, to było wydane Tajniacy. W, w oryginale chyba było Codenames to mhm. jest imprezówka, bo w tą grę się dobrze gra od sześciu osób w górę tak naprawdę. A ty trzeba mieć ekipę. No tak, bo rzecz polega na tym, że masz dwie drużyny, w każdej drużynie jest szef i swoich gracze. czyli jeżeli masz trzy osoby w drużynie, to wtedy tak naprawdę masz, masz wiesz, już zaczyna być taka ilość graczy, ktoś się do czegoś nadaje. Na mhm. planszy jest rozłożone ileś tam kart, na kartach są słowa pojedyncze i szef drużyny wie, które słowa są tak jakby agentami, bo to są niby pseudonim agentów, tak? I ty jako szef wiesz, którzy agenci są twoi i musisz dawać swojej drużynie podpowiedzi, ale podpowiedzi są jednosłowowe, w ten sposób, żeby oni przy, tak jakby w jednej turze odkryli jak najwięcej pasujących do siebie słów. Czyli nie wiem, Dominatu, jak masz, wiesz, że Twoim agentem jest koza i wiesz, że Twoim agentem jest grubel, to możesz podpowiedzieć zwierzę dwa. No i wtedy Twoja drużyna dzielnie patrzy na wszystkie słowa i na przykład zaznacza, że zwierzę, to na pewno chodziło o latarnika. Bo i tak się mhm. dzieje. No, no, proszę. no i to tam jakieś rozbudowanie, że się łatwo przegrać. Świetna gra, bardzo grywalna, regrywalna. I co jest ciekawe, to. To jest nie polska gra, bo to tam było wydane po angielsku. Najpierw chyba rabel to sprzedało po angielsku, teraz jest po polsku, a to są tak naprawdę tłumaczenie tego, to było zrobienie tej gry na nowo, no bo musiałeś wymyślić jak największą ilość słów wieloznacznych. No bo mhm. w, w, w polskim nie ma tak bardzo, no, masz zamek, nie, który może znaczyć kilka rzeczy. To taki mhm. klasyk z podstawówki. A właśnie no chodzi o to, żeby w większości te słowa było wieloznaczne. Żeby można było różne podpowiedzi dopasować do różnych rzeczy. Nie? No ale to, to, to, to dla mnie odkrycie taj, tego roku. Tajniacy. Taj Piotrze, ty grasz w gry planszowe? Zdarza ci się? Wiesz co? że To jest śmieszne, ale ja często obserwuję ludzi, którzy grają w gry planszowe, dlatego że u nas... w um, To są najgorsi, tu, by the way. <śmiech> to to, to, to ludzie, którzy grają w gry planszowe, Tak, Tak, To, to, to, są, to, to tak, y, są takimi stereotypami, jeśli chodzi o wygląd. E, mniej więcej chyba raz w tygodniu, albo raz w miesiącu, albo raz na dwa tygodnie w y, punkcie kultury Prexer przy ulicy Pomorskiej w Łodzi odbywają się takie spotkania, gdzie ludzie sobie grają w różnego rodzaju planszówki. Bo mhm. y -y, tam jest... I stalkujesz wtedy, tak? Ja ich stalkuję, bo ja tam masz, pracuję masz, masz w biurze, płaszcz. wynajmuję. Mhm. O, I ten i tam jest kapelusz. Gorkowiec, A widziałeś jakąś taką grę, która przykład, Twoją uwagę? Ja podchodziłem nie podchodziłem blisko, bo bałem się, że. że cię no, pobiją. No, miałem... Że cię aura, że złapiecie bakcyl. Że, złapie gra, cię że złapiesz bakcyla. Tak, tak, tak, że złapiesz bakcyla. No to, Beno, no ty to jesteś tutaj chyba takim najbardziej, e, jak to się mówi, sezonowym graczem? Nie, nie sezonowym. Przepraszam. You're o, o z... seasoned. No właśnie, nie wiem jak to... No, różnica. Wytrawnym. Dr wytrawnym, przepraszam, dziękuję. Ty. Właśnie, wytrawnym graczem pranszówkowym. E... Wytrawnym weteranem do... też możesz być. pan szówek ma swój własny pokój. Czy w coś w tym roku grałeś takiego wyjątkowego? Zresztą, dużo grałem w tym roku. Nie, nie wiem, czy któryś z tego było tegoroczne tak naprawdę. Bo ja, wiesz, ja nie do końca śledzę rynki, czegokolwiek. Mhm. I, I nie powiem, żebym wiedział, czy coś w tego roku czy w roku. Wydaje mi się, że Shadow of the Brimstone jest w miarę nowe, prawda? Mhm. Mm -hmm. bardzo sympatyczna, bardzo rozbudowana gra jak ktoś lubi, znaczy rozbudowana w tym sensie że ona y, tą podstawową mechanikę ma prostą, prawda, ale y, tam się te tworzą fa przygody fabuły i tak dalej, ta gra jest w ogóle kontrolowana jak jakiś taki serial, nie my żeśmy oczywiście zagrali tylko pierwszą część i to nie wiem czy na... 2014 wyszło, no to Tak. jak na moje zdolności to jest to stosunkowo nowa taki descent bym powiedział tylko inny tak jak Descent, tylko zupełnie inne. Nie, yes, oni bardzo robią takie Amerytrasse. No tak, mówię, czy... ale robią tak w takim bardzo fajnym stylu, bo to jest taki. Jest jak kicz, ale to jest taki, taki sympatycznie zrobione. Zresztą Touch of Evil to jest ee, tak wzorowany na, na wszystkich takich horrorach z lat, powiedzmy, 30., a la Frankenstein i tak dalej. I, i graficznie, i klimatycznie, i, i i w ten sposób to jest na przykład e, The Last Night, Last Night on Earth jest bardziej wzorowany na wszystkiego rodzaju produkcjach Hala Proma i tak dalej, taki troszeczkę przesadzony gory. E, a z trzeciej strony masz właśnie ten e, Fortune Gory, to jest takie klasyczne połączenie filmów przygotowych Indiana Jones, jakieś tam Włoszykowskich takich rzeczy są naziści, są e, Zeppeliny i, i, i, i tak dalej. Nie jest sympatycznie, bardzo ładnie wygląda i potęgają. mają właśnie wszystkie gry bardzo ładnie wydane. Jak ktoś lubi dźwigać, to to właśnie gry w Flying Frog Productions robi najlepsze gry, jeśli chodzi o dźwiganie. Um, grałeś w, tą grę, w taką grę Pandemic Legacy Season 1? Wiesz co, ja grałem w pandemiki różne, więc nie wiem, do końca sobie pomyślałem w Pandemic Legacy. Czy jest... No nie, tylko jeśli nie słyszałeś, to, to, to, to, to, to tylko spo, ta gra była wspomniana przez jednego z naszych słuchaczy. Z tego co wiem, to jest jakaś taka gra, która jest w, w, gra planszowa wydana w epizodach. I to dlatego się nazywa season one, dlatego, że odgrywasz po prostu epizody w jakiejś tam kolejności, które są wydawane, więc to jest bardzo ciekawe. Jak ja gdzieś jeszcze powinien mieć pandemika oryginalnego. Nie wiem, gdzie to jest do końca, ale to bardzo fajna gra jest. Julius rzucił e, na ostatnie chwile, ale to okazuje się, że to może być jedna z najciekawszych gier e, właśnie 2015 roku. Time Stories. Tak jest, już to widzę, T -I -M -E już, Stories. Już to właśnie pogooglałem i będę to zamawiał przed następnym przed... Pierwsze, co zrobiłem, to właśnie oczywiście wszytłem sobie na YouTube i, to, i, i Piotkowi mówiłem przed, przed nagraniem, że niestety nic nie obejrzałem, bo co recenzja to było, to było takie ostrzeżenie. Spole, spoilers, spoilers. Najlepiej nic nie wiedzieć o tej grze ale to jest generalnie jakiś taki motyw właśnie z podróżami w czasie, bardziej... gra science fiction, no super to wygląda, że ona nawet bardzo ładnie wydana. Pudełko jest niesamowicie klimatyczne, bo jest taki bardzo, można powiedzieć, że to w ogóle Apple chyba wydało. Jest białe, le... troszeczkę grafiki I to za po To co, 400 kosztuje za, za samą pudełko? No nie, no nie. Pudełko dostajesz wyjątkowo gratis, no nie? ale ale zawartość się liczy. Będę, Dla mnie grom... będę w mieście w przyszłym tygodniu, to poskoczę do tego. Na mm -hmm. eee, mnie grom roku jest skarcianka Boss Monster. O, Boss się Monster, bardzo sympatyczne, Boss się Monster bardzo sympatyczne też. Tak, chyba, nie wiem, mieliśmy grać w różne gry, a w końcu jak się spotkaliśmy, to chyba tylko w Boss Monster grać. Tak, jesteśmy Główną Więc najwięcej. No, ale oczywiście, bezapelacyjnie jak co roku wygrywa Chińczyk. To jest, to jest jednak gra planszowa, która łączy pokolenia, która jest najbardziej. No, ale chyba ty tylko w twojej szalonej głowie po prostu gdzieś tam. <laughs> Pomiędzy jednym nie, zamachem, no, czy no, zabójstwem, dobra. czy co tam planujesz, za drugim, wiesz? Uh -huh, uh -huh. Więc to jest dla mnie wyjątkowa gra. Nic tak nie ma, po kolei, naprawdę. I w ogóle kobiety i mężczyzn, jak partia Chińczyka. Fi nie wiem, jak to jest na Chińczyka, ale brzmi ciekawie. <śmiech> <śmiech> Też nie. Kolejne dzisiejszy tytułów naszego plebiscytu od miejsca 30 do 21. Miejsce 30 Soma. Graliście? No właśnie, niestety nie. <laughs> to jest chyba mój największy, naj, naj, naj, największy błąd, właśnie, że nie. No, ja miałem. też żałuję, że nie zagrałem, bo widziałem wszystkie recenzje, czytałem recenzje bardzo, bardzo optymistyczna i. Kolejny tytuł na liście Axiom Verge. Kolejny z gatunków. Szkoda, że nie zagrałem. Tak, ale rozmawialiśmy o Axiom Verge troszeczkę. Się muzyki, no, troszeczkę tak, iś, tak. tak, przy muzyki. i Muzyka jest naprawdę wychuj. fantastyczna. Fajnie wygląda. I fajnie Be Bernardzie, musisz nas częściej zaskakiwać, no nie? Jeśli będziesz na przykład wiedział o coś, o jakiś grze, to wiesz. Wielki taki czerwony przycisk, jak... Jak sobie miałeś taki buzer, ma Patrzę na to, nie podoba mi się. Dobra, dalej. <laughs> The Beginner's Guide, Miejsce 28. To tak nisko? No, Ale dobra, no rozumiem. Myślę, że to jest tak bardzo niszowa gra, mimo wszystko. Wiesz, jest skierowana tylko do ludzi, którzy, którzy chcą zrozumieć gry wideo. No tak, sumie tak, tak no bo to jest taki beta komentarz. Miejsce 27 i to jest e, zaskoczenie, bo nawet nie wiedziałem, że, że mamy wśród słuchaczy tyle e, posiadaczy Wii U. E, the Xenoblade Chronicles X. Chłoproszę. To znaczy tylu posiadaczy. No bo żeby się teraz znalazła z Wii U na liście, to znaczy, że ktoś tak się wysoko, głosować. Tak. Może to znaczy, to, zmasowana jakaś akcja była. Może mamy więcej niż pięciu słuchaczy, nie wiem, że oni wszyscy mieli Wii mi się wydaje, że to chyba Nintendo trzechy, no nie, dowiedziało się, że robimy taką akcję, niestety nie wystarczyły, że te wszystkie klakiery nie oddały wszystkich głosów, ale nie, ale generalnie y, to jest jedyna gra, która rzeczywiście, ta, taka atmosfera została y, y, wytworzona wokół wydania tej gry, że ja sobie pomyślałem, że kurczę, no, może jednak bym kupił to Wii U, no widzisz? bo ta gra tak ładnie wygląda. A prostu, że no klimat, na screenie, to, to fajnie wygląda. no jak na, jak na Wii U to w ogóle. Tak, ja czekam cały czas, aż no. na, na Xboxie one w strasznej kompatybilności będzie e, The Lost Odyssey. A czekaj, czekaj, to jest jakiś RPG japoński. The Lost Odyssey będzie w ramach okay. strasznej kompatybilności? O, dobra, o, skasowane, dobra, jedziemy. Znaczy, jeśli chodzi o pobożne życzenia, Piotrze. Aha, pobożne życzenia. Znaczy, ja nie tak. muszę życzyć, ja mam po prostu Lost Odyssey. Przyszedłem i to był mój chyba pierwszy JRPG w ogóle ever. A, I byłem bardzo zadowolony. Czułaś się dotknięty? Czułem się dopchnięty. Jak jakiś <sł qualified> RPG na tym, na 360, co to było japoński? taki dramatycznie chuj. Mass Effect. Nie, nie, nie, inny, jeszcze gorszy. E jak się nazywał ten te gra? Tak, się co się, się miało po tysiąc lat tam. No to jest chyba właśnie, no jest jest właśnie The Los Odyssey. To jest tych nieśmiertelnych tak to, to, to właśnie, to, właśnie no, no. to było. Nigdy nie skończyłem, poddałem się. Zmęczyło mnie to niemożliwe. No ona jest strasznie nierówna i w pewnym momencie niestety, no jak wszystkie RPG, no grind, grind, grind, trzeba. Szczególnie japońskie. Ale ja bym właśnie zagrał w ni nią ze względu na to, że... A jeszcze to drugie gówno grałem na PlayStation 3 e, Valkyria Chronicles. Dość dramatycznie. No, Valkyria Chronicles... Ja pamiętam, żebyśmy byśmy rozmawiali o tej fantastycznej fabule, która tam była, <śmiech> te świnki oink oink i, i, te, i, i wymieszanie prawda, Harrygo Pottera z, z drugą wojną światową. No właśnie, bo tam czołgów jest dużo i w ogóle... Straszne, A, straszne. Ja, ja, pra... Wiesz, mam tylko traumę po Vampire Rain jeśli chodzi o... o ja ja dużo grałem. Raczej. Przyznam się, że nie grałem w tą wersję na PlayStation Gra, e, e, 3. Grałem na PlayStation Portable i ona mi się strasznie podobała, ale ona miała jakiś taki, przynajmniej w pewnym momencie tak wyszebowany już poziom trudności, że masz prawo błądzić, Damianie, masz prawo błądzić. Mam prawo błądzić, nie, mam, ale wczoraj, wczoraj byłem w GameStopie, takim sklepie, w którym sprzedają gry. O, I mieli całą półkę używanych, nie, bo chyba to ludzie nie kupują w Viladio, ale gdzieś sprowadzają, później oddają, całą półkę na PlayStation 3, jakichś tytułów na JRPG-ów, tak, japońskich rpg na PlayStation 3. I to tak ładnie wygląda, wiesz, widzisz, te takie animki, no nie ładne dziewczyny, krótkie spodniczki i tak dalej. Mówisz, kurde, zagrałbym, ale wiesz, że to jest wszystko to samo, to te jakieś surowe walki i tak dalej, że to musisz się jakby nastawić psychicznie, że chcesz grać w grę JRPG i na przykład ja jestem nastawiony, tak jak mówię, na, żeby zagrać w The Lost Odyssey <laughs> i w Xenoblade Chronicles. X. O, ciekawa sprawa, tak abstrahując, nie wyrażając się brzydko, e, czy lekką dygresję, właśnie patrzę na, na Amazonie, na Time e, Stories i okazuje się, że zostałem pierwszą rzeczą, którą mi wrzucił ten Amazon, jest, że e, frequently, frequently kupione together jest e, Codenames z tą grą. O proszę. Czyli tajniancy i Time Stories wchodzą w parze, czyli jeszcze jak wiesz, wejdziesz ta incepcja, jeszcze jeden y, y, y, poziom niżej, wiedział, okazuje się, że ludzie kupują film Time Cop. Nie, z, z, się zabawny, na dziękuję. trzeciej liście często kupowanych razem wyszło Pandemic Legacy. <głos> o kurwa. Nie wiem, się podejrzewać, że Amazon Bo słucha. Amazon słucha i ma ciebie na to na podsłuchu. Mi się wydaje, że Amazon Echo masz zainstalowany się chyba wydaje, w domu. że gdzieś mam nawet tu nie wiedziałem. I, I ci ustawia po prostu twoją listę życzeń właśnie w taki dziwny sposób. Kolejne miejsce na naszej fantastycznej liś liście Army Krog, o, Armi Krog? Army Krog Army no. Krog. Tak to ładnie mówi duchowy następca Neverhuda. Tak oh, dokładnie, nie, nie tak, no. o. Aha, rozumiem, nie no o. Tak, powinienem, że tak powiem, wyczuć po to nie głosów, że nie o. Tak, to było dla mnie, jak będzie Damien mówił o zawodach tego roku, to, to no w to mógł mm -hmm. rzucać kamieniem. Czy generalnie to jest tak, że, że ta gra e, wygląda jak taki ładniejszy właśnie Neverhood, ale teraz jest kwestia tego, czy ludzie po prostu chcą w dzisiejszych czasach grać Neverhooda? Co, czy, to nie jest, nie jest kwestia tego, czy ktoś grać w Neverhooda, tylko jest kwestia tego, że ta gra miała straszny problem przy premierze. Ona była odsuwana na ostatnią chwilę i to dosłownie na ostatnią chwilę. Miała mieć premierę w środę, a we wtorek wieczorem szedł news, ty, znaczy mail, że przykro nam jednak przesuwam premierę o tydzień, a za tydzień, a jednak przesyłam premierę o miesiąc i jak ona w końcu już wyszła, to i tak to było za wcześnie. Ona miała mega dużo irytujących bagów, była generalnie dosyć irytująco nieskończona, nawet kilka osób pisało o tym, że przy jakieś 3 i progresu musieli zaczynać od nowa, bo im taki bug wyskoczył, że generalnie nie dało się grać dalej. No, Wojtek e, AK e, Raziel, nasz e, drugi słuchacz, właśnie e, tak napisał. Nie dostrzegam tak? Tak. E, AK e, nie wymieniał tej gry jako. Mm, jako, jako ona się AK nie dostała do rozczarowań. To już mogę taki spoiler o, zrobić. Ona jest no, na naszej liście, tutaj, więc ona się spodobała e, części gracza ale e, na przykład Wojtek pisze tak, ja jako wieloletni fan The Neverhood bardzo się zawiodłem, o ile sama grafika zachwyca poziom e, game designu jest na zat zatrważająco niskim poziomie, poczynając od samego interfejsu, bogach, e, bugach finalnej wersji, pustych lokacjach, a kończąc na mało interesujących zagadkach lub nawet bym powiedział leniwych. Mógłbym się rozwodzić godzinami, ale po prostu stwierdzę, że nie jest to godny następca, co najwyżej tech demo. No smutno, smutno trochę. Ale taka była na Kickstarterze wspierana? Tak, tak, tak. No szkoda, szkoda, szkoda. Ale i tak wysoko. Jak znalazło się na liście, to jest to widać, że ktoś tam współpracował. Dirt Rally na 25. miejscu. O co słyszałem? A to wyszło finalnie w końcu? Bo tu już ja się zgubiłem. Tak tak to już chyba wyszło z Access na pc nie wyszło, nie wyszło na konsolę jeszcze. Ma wyjść w tym roku. Tak, tak, tak, tak. Znaczy, initial release date to jest 7 grudnia 2015 roku. Okej. Okay. Więc może dlatego, że w parę osób to zagrało, to tak było jeszcze w pamięci, tak świeżo i, i nie, nie wszystko się... Znaczy, na pewno dużo osób czekało po prostu na kolejną część e, e, Derta i to taką bez... E, nie, ja myślę, że kolejną bardzo dużo osób czekało na coś w rodzaju kolina McCray Rally, a no, nie na Derta. No nie, no właśnie tak mówię, bo ten Dirt Rally to nie jest e, Dirt Dwójka czy ten e, Dirt Showdown. No, bo... Czyli, czyli nie, bez tych fajerwerków, tylko po prostu chyba taka bardzo poważna gra. Takie odnoszę wrażenie, oczywiście mogę się mylić. No są, są widziałem nawet entuzjastyczne porównania do Richard Burns Rally, czyli tego wiesz, świętego grała, jeśli chodzi o poziom trudności i w cudzysłowie realizmu. Także to, to jest du, to dużo znaczy. Miejsce 24. Hotline Miami 2, wrong number. A to, znaczy to Dziwne, no tak. Nie skończyłem Hotline Miami 2, szczerze mówiąc. Jest dużo chyba trudniejsza, dużo bardziej męcząca. Nie, co? ona jest po prostu dłuższa. Te poziomy to, jest, to jest na zasadzie, nie wiem... to, to jest odżywany zrobione... kotlet? Taki? To jest zrobione na takiej trochę zasadzie jak MGS4. Chcecie więcej wszystkiego i, i, i tak? No to proszę bardzo, macie dwa albo trzy razy większe poziomy, to wszystko jest dłuższe. Ja się, ja się zmęczyłem, prawdę mówiąc. Mhm, mhm. Gra, o której zapomniałem w ogóle. Znaczy nie tyle, że zapomniałem, ale po prostu wiedziałem o niej, ale nie ciągnęło mnie, żeby ją kupić na miejscu 23 StarCraft 2 Legacy of the Void. I jak jeszcze y, tą drugą część, prawda, z Zergami, ten drugi epizod y, kupiłem w dniu premiery i, i, i się napaliłem i grałem, tak, y, no, ta ostatnia część, to zamknięcie sagi, y, ta ostatnia część z protosami, w ogóle mnie nie, nie, nie, nie, nie ciągnie, żeby w nią zagrać. Czyli ja wiem, że zagram, ale nie mam w ogóle takiej presji. i Moim zdaniem Blizzard Zabił trochę StarCraft'a w ten sposób. Nie wiem, czy wy odniesiecie się takie wrażenie. Podnieśli mi takie wrażenie, że nawet się nie grali, więc. <śmiech> ja <śmiech> ja ale, takie lepszy, wrażenie, to jest taki model cenowy, że im się wydaje, że nie są lepsi od przeciętnego miesza, przy czym zauważam, że ich gry praktycznie nie tanieją w ogóle. a Mimo, że potrafi minąć parę lat. I tak jakoś stwierdziłem, że. Czy jest jakaś w ogóle tendencja, że gry PZD drożeją? To dzięki właśnie cyfrowej dystrybucji, kiedy to powinno być tanie, ale one dlatego drżują w cyfrowej dystrybucji, żeby one później te ceny po promocji, na przykład 50%, żeby te promocje tak pięknie wyglądały, żeby cena była Ale wysoka. nie, no już bez przesady, to już nie odrabiajmy teorii spiskowej, to na tych, na, tych, na tych przecenach, przynajmniej Steamowych, te ceny są niskie, wiadomo, że nie ale, wszystkiego, ale są. Ale nie, nie po premierze, tylko parę lat. No po premierze nie, wiadomo, na, o, myślę, o tym nie to chodzi. Tego gościa od Steam Spy'a i on już kilka razy wrzucał porównywanie cen, to duże ilości tytułów, dzień przed rozpoczęciem sale, czy tam kilka dni przed rozpoczęciem Sale'a? W dniu rozpoczęciu saila i potem po obniżce, czyli masz na to, najpierw masz coś za 10 dolców, po czym tuż przed rozpoczęciem saila się to na 15 dolców i na sailu masz minus 35% albo minus nawet 50%, gdzie tak naprawdę wiesz, od 15 dolców to jest dużo mniejsza obniżka niż pierwotnie tak kosztowała. No Tam w kilku no jasne, przypadkach tak. było wręcz tak, że po obniżce była droższa niż tydzień wcześniej normalnie w, w sklepie. <słuch> To się jakoś nazywa nielegalne praktyki handlowe, czy to... Ja nigdy Valve nie podejrza... podejrzewałem o takie właśnie yy, machinacje, bo mi się wydawało, że te ceny były stałe, że one są jakiś mur są beton. Nie, nie, nie. I że one najwyżej mogą yy, się zmniejszać z czasem, ale, ale nie, że, że rosnąć. No, takie praktyki znamy może z jakichś butików, jakiś Kilka, razy, kilka razy była afera, że właśnie przy Sajrach tak się działo. No, proszę proszę. Czyli Starcraft okazuje się nikogo. Ale wiesz no co, no... nikogo. No przecież jak był BlizzCon i oni ogłosili, że będzie teraz kontynuacja historii, no bo to, że wyszły trzy części drugiej części, to jest mało. Teraz będzie DLC, fabularne, rozbite na kolejne trzy części. Starcrafta? No to ty nie wiesz? Ghost nowa to się nazywa. I to dotyczy... Czyli wracają do... No tak, To no będzie... Tak. Half-Life 3, e... tak. Dotyczyła historia popularnie, przynajmniej działa się już po tym trzecim, nie wiem, epizodzie, jakkolwiek mm -hmm. to nazywa, trzecim dodatku, i będzie to dotyczyło jakiejś pani ghosta. Ale to chyba ghost, będzie jakieś... To... Oni się cofną e, jakieś e, Nie, fabularnie lubi, to będzie dalej. Tam przy, przy ogłoszeniu tego, tego, bo nawet zwiastun dalej jak to taka właśnie... Te, te wszystkie jednostki typu ghost to są takie laski w seksownych strojach obcisłych. Jak to ono się budzi, jakiś tam robot ją budzi mówi hmm. siema się nowa, wiemy? iść do roboty. Czyli ja mam nadzieję, że nie wrócą troszeczkę do korzeni, jeśli chodzi o... O, o fabułę, że nie będą po prostu robić takiej płaskiej, plastikowej, sztampowej historyjki o w jakiejś obcej cywilizacji i, i wielkim złu w kosmosie, tylko po prostu będzie trochę y, naprawdę ciekawe rzeczy, no bo to, co było z Carigan, jak cała w ogóle geneza tej postaci i to się znam działa, no to jest tak fantastyczna sprawa y, i mi się wydaje, że w ogóle, to kolejne, to w ogóle Starcraft 2, o ile i jeśli chodzi o samą grę, no to oni oczywiście poszli do przodu, już gra, gra technicznie jest dużo lepsza, tak fabularnie to oni się cofnęli no, 100 lat do tyłu, no ale cóż, co robić? Miejsce 22, The Order 1886 O proszę, to taka zapomniana gra wydawała mi się Naprawdę? no o, to, co, ja, ja nie mówiłeś, że będziesz rozczarowany Ej, to, czy mi się wydaje, że ona po prostu była z, z tam, tam to miał być piękny na tak naprawdę. Ona po prostu miała przepiękną grafikę, właśnie tak jak z pytkiem rozmawialiśmy w poprzednim e, odcinku, e, dostosowaną do tych super panoramicznych telewizorów, ale nie. M, gdzieś tam po prostu brakowało. Ona była bardzo krótka i to nie, to nie jest zarzut, że gra jest krótka, bo, bo tam. Bo ja na przykład teraz osobiście nawet e, wolę krótsze gry, bo mam mniej wolnego czasu, więc e, zawsze to jest lepiej przejść grę w, nie wiem, w 5 godzin, a, w, nie, a nie w 50. Ale, ale gdzieś brakowało czegoś więcej w tej grze, jakiegoś takiego pazura, bo ona miała fantastyczny świat, fantastyczny ten steampunk, ten klimat wiktoriański, ten coś, elementy takiego świata mroku. No to było tak fajnie wykorzystane, ale gra, gra po prostu oprócz tego, że miała bardzo dobre filmy przeźnikowe, że bardzo ładnie wyglądała grafika, to ona była pusta, taka. E, strzelało się, były męczące. To była ta, ta, ta, słynna nazistowska macica, była, o której kiedyś Benek opowiadał w kontekście Call of Duty. Że właściwie, e, Właściwie to w, było Medal Benty... of Honor, ale może być też Call of Duty. No, no, ale to coś w tym stylu jest, bo w Call of Duty tam bu... ja pamiętam, że w Call of Duty to było tyle męczące, że w Call of Duty przeciwnicy wychodzili w nieskończoność, dopóki nie przyszedłeś do kolejnego checkpointu. Tak. Czyli musiałeś po prostu się przesunąć gdzieś. E, tutaj jest zakład tak, że był smutek przeciwników, jest ograniczona ilość, ale masz takie wrażenie, że właściwie, no więcej matka po prostu nie miała, setki gości mordujesz, no, Serio? szkoda właśnie, szkoda, ale Piotrze to yy, kudanku, to yy, znaczy, ja, ja, ja nie kudanku. pamiętam, bo, czy ja programie dawno temu, no, więc, więc możemy się mylić ale naprawdę tam były takie miejsca, gdzie było setki przeciwników? Była taka jedna. Ach, ja już ostatnia nie pamiętam. lokacja, okej, okay, faktycznie. Znaczy, Osta nawet nie tak, wcześniej, tak, taka, taka wcześniej była, że, że gdzieś jesteś takim. Masz półmurku tu, półmurku tam. No jakiś... to właśnie to, bo tam. Tuż tu, tu była... pod sam koniec gry w takiej piwnicy. To, to faktycznie. Nie, to, to piwnica jeszcze, jeszcze tam była taka na otwartej przestrzeni, w sensie otwartej, że pod gołem niebem. Ale miałeś tak, że miałeś fragment budynku, tu jakiś murek i tak krążyłeś. I, i, i po prostu. Ja już przestałem liczyć tam przeciwników, chyba po 50. już, już ten, ale. ale... To, to, było moim zdaniem po prostu próbowanie zatrzymania się w jakimś miejscu, żeby sztucznie wydłużyć grę. To ja bym wolał jakąś zagadkę logiczną, że musisz wyjeżdżać i, nie wiem, pięć dźwigni przestawić i, i zrobić parę kilometrów, nie? Albo żeby na przykład, nie wiem, było więcej dialogów ale Gears of War, gdzie musisz po prostu, nie możesz biec jak rozmawiać, więc więc to spowalnia grę. Też, bo też tak mi się zawsze jest. Ale to jest w każdej <śmiech> grze, to jest standard. To jest, taki, to jest to jest opatentowane, i jeśli chcesz, żeby twoja postać rozmawiała w grze, to musisz spełniać parę warunków, na przykład ona nie może wtedy biegnąć. Tak samo jak nie możesz strzelać i biegać. W prawdziwym życiu oczywiście, w tym sensie, że, że to jest nierozsądne, bo tracisz dużo na. Na, na, na celności tak, tak nie możesz e, gadać i biec. <grym>, no ale to jest inna historia. Miejsce 21, i to jest w ogóle bardzo ciekawe. Ja nie wiem, jak, ja liczyłem, jak, jak mówię, szczerze, te głosy, nic nie dodawałem. Miejsce 21, Undertale. Co to takiego? Fajnie, że tak wysoko. Bardzo fajnie. Undertale, więc widać, że nasi słuchacze po prostu mają. Dobry ust, ust, Taki, ust. taki duży, duży ten, duży rozstrzał, ale, ale to właśnie tak. dobrze świadczy. I to jest gra, która po prostu też miejscami wygląda jak era takich mocno ośmiobitowych klimatach. Jest Później jest 16 bitów, proszę trochę więcej. Nie wiem, fantastyczną muzykę ma Undertale, ale ja dopiero później, właściwie po nagraniu naszego specjalnego odcinka, trochę sobie jej posłuchałem. Ale no nie wiem, nikt z nas nie grał. czy ty grałeś, Undertale? Chyba nie grał. No. Ja się nie odzywam, bo ja miałem być kudanym, a nie Piotrowi. Tak, tak, tak. A, to do mnie było. Nie, nie nie, nie grałem w tym. Ja myślałem, że już do ten. Właśnie, to jest zawsze problem, jak się pojawi dwóch takich. Co krali księżyc. Ja Damianie, będzie jeden Piotr, drugi Paweł już. No. Właśnie, ma ktoś jakieś ładne drugie imię. Ja w tylko imię Paweł. There you go. Ha. Potem... No, no, Bernard, Masz proszę. Piotra z i Pawła Kuldanka no, Może już. być Piotr S i Piotr K, no co za problem Łatwiej jest Piotr i Paweł, przynajmniej zapomnę, zapomnę te twoje imienia tak, Jak był Brunon K, to zawsze mi się kojarzyło, że na niego nie mówią Brunon K, tylko Brunonka, Brunonka. Co to jest za koleś ten Brunonka? No, nie, ten, ten słynny terrorysta po dobra, dobra. Jaki kraj ci terroryści, panie <laughs> Mnie, no, nie, no, nie znam tego Brunonki, ale, ale no, jest okej okay. y Dobrze, to kolejny teraz filler, kategoria popkulturowa i tu oczywiście nie było żadnej listy, nic nie jest naj, nic nie jest poniżej, nic nie jest wyżej, ale chyba dwa filmy były w tym roku chyba najbardziej takie, nie chcę powiedzieć, że znaczące, ale chyba się najbardziej wybijały. No jeden to jest oczywiście Przebudzenie Mocy, Gwiezdne Wojny. Ale wybijały pod jakim względem? Kontrowersyjnie, kontrowersyjnie. Czy nie ma. Oprócz Piotka e, Krudanka, to chyba wszyscy tak oglądaliśmy. Bo... Po prostu nie mam hypeu, nie mam powodu, żebyś do kina. Bo Piotkowi całą fabułę zaznaczyli w spoilerach. Na, na, na, na, ale jakby to miało znaczenie? Przepraszam, jaką fabułę? Cała fabułę to, to jest obejrzenie właśnie. nowej nadziei, objąwiałeś nową nadzieję. Ale, żeby, ale to wiesz dopiero po obejrzeniu. Nie, wiesz filmu. jak nie. oglądać serio. Najlepsze, że ludzie, nawet, którzy to wiedzą, to, to próbują jakby racjonalizować Wymazać to z, z pamięci, mówić, że nie, nie, nie, to są po prostu nowe pomysły. No nie. Wiesz, dla mnie. Nie ma w tym filmie nic nowego, tylko po prostu jest świetnie to wykorzystane. No, Nie św znaczy, świetnie. Ja uważam, że to jest kiepski, przeciętny, niezbyt wysokiej jakości remake. zrobiony przez Charger Adamsa. Nie no ale, żeby, ten, żeby docenić jeszcze bardziej ten film, to przyznaj się, zrobiłeś sobie wycieczkę do największego IMAXa na świecie. W, w Europie, Londynie. a wycieczkę sobie zrobiłem do Europie. Londynu i przy okazji się do IMAXa. Poza tym, mm -hmm. co najważniejsze. Z tego co mi się wydaje, że specjalnie tę wycieczkę zaplanowałeś, żeby zobaczyć ten film w tak, poniekąd, ale musisz pamiętać, że bilety, żeśmy kupili jakoś w październiku. Na ten film. No tak, no bo... <laughs> czyli zabukowałeś po prostu. Na... Bo to nie, nie było tak, że mogłeś sobie zabukować bilety tego IMAX-a, tam jest bardzo mało miejsc mhm. i to nie jest tak, co możesz zabukować, a będę w sobie przy okazji i kupię bilet, panie. No Ale nie. powiedz mi tak szczerze, było warto obejrzeć ten film w takiej... Bo to i w co 3D, znaczy... i w super, super, super, wielki ekran rozdzielczość 4K. Jest bardzo fajnie zrobione to kino. Jest to pierwszy raz, drugi raz, pierwszy, drugi drugi raz w życiu, że nie rytowało mnie 3D jakoś straszliwie. Mhm dlatego że największym plusem tego ekranu było to, że jest wrażenie, że wszystko jest dużo bliżej. Że siedzisz, jak wyglądał w domu ten film, blisko przy telewizorze. Miałeś taką chęć, jak oglądałeś ten film, żeby na przykład złapać y, Kalorę na za rękę i powiedzieć, rozumiem cię, stary, wypłać nawet... mi się w moje ramię. <laughs> Wiesz co? Jako, jako, że, fanem... jako <laughs> tak, że nie no, jestem no, fanem... No. Jako, że nie jestem fanem dart metroseksualista, <laughs> to niespecjalnie się tam przejąłem, E, 3D efekty były chyba takie cztery fajne e, jeden taki, w ten imperialny krążownik to chyba te najlepsze to są właśnie te, te z, z tymi Star Destroyerami, które lecą tak, tak, i ten Star Destroyer, Destroyer wystający tak prosto z twarzy, to było fajne natomiast wiesz, no, ja już byłem już rozczarowany film jak go oglądałem za pierwszym razem mhm. e, no i trudno mi się było zmienić, wiesz, no jak mówiłem no, Dark dar Metro mnie nie porwał E, princes princes e, Botoxille też mnie nie porwała, bo ona po prostu, stary, płaska twarz, zero reakcji. Wiesz, to jest jakiś stary Han Alzheimer mnie też nie rozbawił jakoś straszliwie. E, także, no. Ale jak, ja, ja się nie zgodzę, bo Harrison Ford, znaczy nie, Harrison Ford moim zdaniem, fajnie, wiesz, to jest, ja, ja tak... to już mówiłem wcześniej, to jest jedyna rola, w której ja jak go się ostatnio, po prostu grał, gdzie on się cieszył życiem, ja, ja rozumiem to, ale stary, biegał z tym jeśli, blasterem. Jeśli, Biorąc jeśli, pod uwagę, jeśli... że miał wypadek tuż przed tym, i to lotniczy, raz się swoją awionetkę, tak. to naprawdę to mi tak. Biorąc pod uwagę, że Han alzheimer Solo zgubił e, Sokoła milenium, wiesz, no... że ja, no, znaczy nie, no to fabularnie no, tam można no, się czefieć, Była niezła impreza, nie pamiętam gdzie zaparkował, mi się też raz w życiu zdarzyło. No ale... Się, no. Słuchaj, Zaparkowałeś pewnie nieraz na jakimś dużym parkingu. No lifiwali, ma taki duży parking. Tutaj. Raz byłem na takiej imprezie, że pojechałem samochodem, na gdzie miałem pojechać po samochód i nie miałem go znaleźć. <głos> I co się okazało? On, że był zaparkowany gdzie pewnie indziej niż myślałem, że jest zaparkowany. Myślałem, że, mówię... że, że nie pamiętasz jak nim wróciłeś. Nie, nie, nie, nie, nie, nie szedłem po pijaku do samochodu, a już nie po takim pijaku. Oczywiście, Historia równie wzruszająca jak fabuła przebudzenia Mocy". Dokładnie tak. tak. Ale jest jeden film, który tam, gdzie fabuła była bardzo ciekawa tego, że nie była wyłożona jak, jak imbecylom. Mad Max Fury Road. O mój Boże, nie, wszystko tylko nie to. To nie było to, był, to jest Dla mnie, star, dla mnie to największe rozczarowanie roku, największe niż yy, Star Wars. Znaczy Dla mnie rozczarowanie to była ta animacja poklatkowa, bo jaka mi się ta technika nie podobała. Ja już opowiadałem tę historię, że ja wyszedłem po prostu z, y, z sali kinowej, poszedłem do obsługi i mówię, że coś wam się popsuło po prostu w projektorze, bo gubi klatki. Gdzie się później dowiedziałem, że to jest oczywiście taki efekt. Sam gubisz klatki. Gub I dla mnie to jest akurat taki, taki efekt roboskopowego oglądania czegoś, co mi się nie podoba. Dlatego, że to jest takie przyspieszanie jakieś i tak dalej. Nie. Ale film, moim zdaniem, jest jest bardzo ciekawy. No, jest, jest, świetnie oddaje klimat. właśnie taki post-apo. Ale co ty gadasz? To jest najgłupszy film, jaki ja w życiu widziałem. To jest najgorszym Mad Max, jaki kiedykolwiek mógł powstać. Znaczy, wiesz, Mel Gibson to jest Mel Gibson. No to się nie oszukuje. W ogóle górka. jest, jest tragedia. A już najbardziej mi doliło to, że przez 30 lat pomiędzy częścią trzecią a obecną totalnie przerobili wszystkie samochody na kierownicy z drugiej strony znaczy, widzę, że, że jednak jesteś obrońcą kanonu i kanon musi być w każdym filmie <laughs> Mad Max Universe Czy, to, no, to nie, to, to nie jest trochę tak, universe. że oni po prostu potrzebowali jakiegoś, jakiejś łatki żeby to było rozpoznawalne i potem zrobili wszystko od nowa po swojemu, bo ja mam prawdę mówiąc totalnie gdzieś kanon jakikolwiek, jakikolwiek był po ostatniej części, jak pamiętam, to była jakaś, jakaś straszna kupa kiczu i w ogóle się do niczego nie dawało Mhm. A więc to tak, no, pff, no dobrze no. Właśnie, Ja powiem szczerze, mnie się podobał Mad Max pierwszy, potem troszeczkę drugi A potem im dalej tym gorzej no Potem to już było Mad Gówno, no niestety mhm. No dobrze, no Dla mnie Fury Road to jest Po prostu, to nie jest czy To jest film, który nie ma fabuły W którym właściwie nie ma nic z, Zlepek jakiś walk Zupełnie bezsensowny z, z, Zupełnie bezsensowni ludzie się napierdzielają No i tyle no Rozumiem, dobrze, no w porządku Właściwie jak kino radzieckie, po prostu propagandowe, no. Piotrze Kuldanie, czy... Ty, Pawle, czy ty widziałeś Mad Maxa? Nie, Podzielasz tej opinię. Okay. Zamykamy w takim razie Mad Maxa. Nie, ale ja jestem w stanie zrozumieć, że jako widowisko jak najbardziej. No, montaż tam jest fantastyczny i te sceny są całkiem ładnie zrobione, naprawdę. A nie, da się, nie się zgodę, że, że jako widowisko, jako tam dymiące Volkswageny i tak dalej. Nie wiem, po co to jest Mad Max, wszystko. ale okej, okay, no... Przypuszczam, że to właśnie było takie punkt zaczepienia, wiesz, same. tak samo jak nie wiem. To jest tak jak z yy, force Przebudzenie Mocy. Wiesz, po co nazywać nie najgorszą space operę Gwiezdnymi Wojnami? No bo wtedy, jeśli by zrobili ten film z inną nazwą, to wtedy byłoby oskarżenie o... o Ale mi się autosko, właśnie wydaje, tym, że Przebudzenie mocy to jest właśnie taki film, który traktuje Space Operę w, konkretnie bardzo w wydaniu Gwiezdnych Wojen z lat 70-tych jako jakiś ultra-mega-kanon, którego się trzeba trzymać. Nie fabularnie, tylko jako, jako całość, jako estetycznie i tak dalej. tam wszystko jest z lat 70-tych poza grafiką, no. I dlatego się to tak fatalnie ja wygląda, to jest wieś, tak była też jest oryginalna z lat 70. No tak, tak, tak, tak, tak. Właśnie, więc, więc to mnie dziwi. Znaczy, wiecie co, mi się wydaje, że... Znaczy, Benek już dwa razy widział. Być może Piotr jeszcze przed nami kilka seansów i wtedy my zrozumiemy... Może, może zrozumiemy, tak, bo ja byłem tylko filmie. raz, przyznaję. Wątpię, i... wątpię. Nie, ja no bo są razy. naprawdę y, y, y, fantastyczni ludzie, y, y, znaczy, ja z, ja pamiętam, z tymi i... lubię rozmawiać na Facebooku, no, oni, oni wyrażają opinię o tym filmie, No, w, można powiedzieć, w, w, Ultra pozytywną. To znaczy, ja powiem szczerze, ja mam taki. To już jest kupowanie książek, komiksów i tak dalej, już z tego. Ja myślę, że nowego spokojnie zdefendować takich ludzi tyle. Hmm. Albo nie. Name and Shame na Facebooku. Znaczy, nie, no ale u mnie też hmm. na przykład. W, tak, w że w, zapis... Większość moich znajomych, niezależnie od tego, jak, jakimi są fanami, w zasadzie to chyba i mniejszy, mniejszymi są fanami, to tym to zjawisko jest bardziej powszechne, że oni idą na ten film dwa razy, na przykład. Hmm. A czy wiesz co, ja, hmm. ja uważam, że ktoś ludzie, którzy generalnie, jak nie są wielkimi fanami, to już się film podoba. Nie, nie natomiast wiem, no, ja, ja słyszałem różne opinie. Znaczy, na paru pewno... fanów, którym się film ten podobał i ja osobiście wiem, to, że ich lubię to bym z nimi żeby żebym się po prostu przestał z nimi gadać, bo to dziwnie ludzie są. No nie wiem, no ja mam coś mhm. takiego, że na przykład ja na przykład jestem fanem tych dwóch Star Treków, Abrams, jak, ja mam totalnie gdzieś cały kanon, nie mam żadnego pojęcia i nie chcę mieć. Natomiast natomiast czuję różnicę mhm. pomiędzy tym Star Trekiem, a tym, co zrobił właśnie z Gwiezdnymi Wojnami. I bardziej mi się podobało to, co było w Star Trekach. Abrams, um, weźmy się generalnie, generalnie, to, że generalnie nie znosił statryka i zawsze uważasz, że to jest najgorsza marka ever. No i chyba dlatego, w dlatego to, się robimy Abrams... pod względem tymi... to uh, Charles firmy... Abrams... Dlatego zrobił dwa filmy i trzeci No wiesz, to tak? robi to z innych a, powodów, wiesz, chodzi to, że dostał, dostał do reżyserii ten film, to właśnie w ramach jakiegoś wywiadu przy okazji mówił, że no w sumie jak byłem dzieciakiem, to, to wszyscy się jarali Star Trekiem, a ja tak myślałem się, boże, czemu, wszystko to jest takie mierne no. i nędzne. No I prowadzący, mm. to był w jednym z tych amerykańskich, to Krzyłow powiedział, że wiesz co, nie, nie, skończyłem cię słuchać, jak powiedziałeś, że nie lubisz Star Treka, ale ponieważ potem poszłaś ustami, to chyba przeprosiłeś za to, prawda? w każdym razie no, jeśli chodzi o, o popkulturalny pop wkład w naszej ankiecie, to jednak dużo jest osób głosujących na, na Gwiezdne Wojny, dużo jest osób głosujących na Mad Maxa, pojawia się także, z tego się bardzo cieszę Marsjanin na liście, A to jest śmieszne. chociaż jak zwykle wolę czytać książkę jako musical komediowy bardzo jest fajnym produktem tak, to jest w ogóle masakra także. no ale no, podobno był śmieszny. Ja tam oglądałem go bardziej na zasadzie wizualizacji tego, co przeczytałem w książce. No, jest ciekawość. I mi się dosyć podobał. No, to nie jest zły, zły film Ridley Scott. Ja dobrze rozkręca. Początek jest straszny. Początek, ja mówiła matko, to będzie Interstellar wersja druga. Nie. Na nie. Szczęście, o, jest, to był dramat. A nasz, na Chociaż szczęście... ja cały czas chcę ten Interstellar jeszcze raz obejrzeć. Tylko muszę po prostu sobie trzy godziny w no życiu właśnie, znaleźć. No właśnie. Nie. na nie, tak nie, nie, nie, Zdecydowanie nie. Tych, Myślę na tym, że jeśli będę oglądał ten film przy jakiejś takiej czarnej dziurze, to akurat będę miał. Nie, począt, począt, początek nie akurat uważałem za najgorszy. To znaczy, właśnie to były takie skojarzenia po pierwsze z Interstellar, po drugie z fatalnym gustem muzycznym i schizofrenią muzyczną wręcz. Gdzieś tam spod znaku Guardians of the Galaxy plus, plus ta ścieżka dźwiękowa, znaczy w sensie muzyka ilustracyjna, która w jednej sekundzie była jak jakimś takim podkładem do jakiejś takiej korporacyjnej reklamówki z przyszłości, a później są trakiem z przebudzeniem tłu, Boże nie z przebudzeniem mocy, tylko sprzinał z wiatrem. Ale to de facto jedno z drugim się też bardzo Um, i to było strasznie dziwne, ale potem gdy, gdy film jakby zaczął iść jeszcze trochę bardziej w stronę właśnie tej tego tej zadumy nad ludzką kondycją i tak dalej, i tak dalej i nad tym takim bardzo pozytywnym, humanistycznym wydźwiękiem pewnych rzeczy, jakby o tym się potem zapomina po prostu. Natomiast krytyczne jest pierwsze pół godziny, kiedy można naprawdę nie zdzierżyć pewnych rzeczy. Głównie Deus Ex Machin, bo tam ich trochę jest na samym początku. W w ich jest więcej, ale tak się będzie, czy książka, że... no. Ale książka jest po prostu, jest dużo więcej tych takich rzeczy, które on robi, tam na tej planecie, żeby trzymać, że nic nie jest takie, z powietrza się nie bierze, no, no, w sensie nie wszystko jest z wynika z. Książka. Ta, ta. Znaczy książka z moim zdaniem jest dużo lepsza, ale zwykle książka jest dużo lepsza, no. więc właściwie nie no, ma co dyskutować. Więcej bardzo. treści jest zdecydowanie, tak. E, tutaj e, muszę wspomnieć, bo e, w, jeden z głosujących przypomniał mi, że e, seria Leftovers miał drugi sezon. Podobno świetny ten drugi sezon jest. Ja rozmawiałem... No od, z... od, od porównania do pierwszego to wszystko może być... Kolega A, byłem, kolega, tak, kolega bywa ironiczny, widzę. Nie, no ja słyszałem opinię, że ten drugi sezon jest podobno bardzo dobry. No Przez, odnaleźli się. Nie. No, zresztą ten słuchacz pewnie też tak uważa, skoro ty napisał. To ta sama osoba, z którą rozmawiałem. Pewnie tak. czy znaczy, wiesz, jeśli ktoś obejrzał pierwszy sezon, to powinien dostać older za wytrwałość, tak czy inaczej. O, i tam nie było tak źle. Ob ich sage, die Saison? Tak, ja cały pierwszy obejrzałem. Cały. I jak jak ja też obejrzałem za... cały pierwszy, mimo że A, Ale ty stasznie. się nie liczysz, ty, jesteś, ty masz dużo czasu. Ja <laughs> nie, ale ten... podoba mi się, że na końcu pokazali, jak, jak ci ludzie zniknęli. Znaczy, to było, to było fajnym, nie tak... wytłumaczyli dlaczego, ale po prostu przed ostatni odcinek że... to zawierał w soli, tak, bo to właśnie tak. to, to przed ostatni odcinek był całkiem spoko zakończeniem, się kompletnie nie rozczarowało. Czyli jak powiem, to nawet, że... odcinek pierwszego sezonu. Cała... Tak, że to chodzi o po prostu, że ludzie znikają na twych oczach i to było <laughs> ciekawe, że oni po prostu nie zostawili tutaj e, nic w domyśle. Poza tym trochę tak, przez cały ten, cały ten serial czekałem na jakieś takie właśnie zakończenie z przytupem, po czym kompletnie mnie rozczarowało. I, i cały czas zainwestowany w serial się. troszkę mnie się nie do końca zwrócił na końcu. No bo właśnie bo o to chodzi, że tam on jest on ma on fajną ale bardzo dobrą mandową, taką gęstą wiesz, aktorzy fenomenalnie grają. Które, gdzie, gdzie jeden odcinek był poświęcony zupełnie pobocznej postaci, tylko i wyłącznie na przykład. To było całkiem, całkiem... Tak, stryfna, no, nie, no to są świetne, świetne, świetne epizodziki, tylko, że te wątki, one o, o ile, ty mówisz, gdzieś tam są jakieś tymi samograjami to próbujesz to wszystko połączyć w jakąś całość i to nie ma sensu. W ogóle cała ta sekta, no nie, tych, tych cierpiętników... Nie wiem, no dla mnie to jest po prostu czegoś tam brakowało, ale kwestia jest tego, że to jest serial, nie? i ma kolejne sezony, więc to się wszystko może rozwijać, być może w pewnym momencie nagle to zaczyna się układać w jakąś taką większą całość. I jeśli na przykład twórcy chcieliby się posunąć o krok dalej, na przykład znaleźć jakieś wytłumaczenie. Skąd się ten, te, to rapture stworzyło? No nie, dlaczego. A że to jest rapture? Może ich po prostu Oni obcy. chyba do tego nawiązują? Tak, no, no, tam A, być być może, może nie. Wiesz, pewnie może być tak jak w tym, w Under the Dome, że to byli obcy. Mhm, mm mm -hmm. Tam, tam, tam. E, ta -na -na. Coś, co się wiąże właściwie z tym rokiem, więc, nie, więc to nie można tak powiedzieć, że to jest popkulturowe wydarzenie z tamtego roku, ale takie serialy, na przykład Daredevil, Jessica Jones, e, nasi słuchacze wspominali o nich i Netflix no, Jessica, Jones to jest, Jessica Jones to jest zdecydowanie 2015 no tak, nie, ale chodzi mi o to, że wiąże się to z tym że wreszcie Polacy będą mogli obejrzeć, tak pragnęli tego Netflixa i oczywiście to jest, jest 2016 rok więc nie będziemy za bardzo o tym mówić ale Piotrze, ty jako człowiek Piotrze Kuldanie, ty jako człowiek, który oglądasz Netflixa długo przez VPN, wreszcie będziesz mógł oglądać bez tego VPN. a tak to, to... nie będziemy Tom, to oglądać, nie będziemy oglądać VPNa, bo chuj tam jest w się polski no właśnie nie, wiesz co, ja zdecydowałem z jakiś rok temu albo trochę roku temu z subskrypcji, teraz odnowiłem, ale jest taka, taki cudowny program, który się nazywa Smartflix bodajże. Hi. To jest, Smartflix daje radę. Tak, bardzo daje radę. A czy to kiedyś nie było na, na iPadach, coś w tym stylu? Nie, nie, wie, to wie, czy nie, to byśmy mieli to się to, to by się z czymś innym. To jest Mac, Mac PC, bo to raczej wątpię, żeby e, e, App Store to puścił. To jest apka, która logujesz się tam swoimi danymi do Netflixa i masz e, dostęp do całego katalogu. W sensie niezależnie od regionu, w którym Ale jesteś... Ale płacisz za to dodatkowo, czy nie? Wiesz co, nie, aktualnie nie. jest w fazie bety za darmo, a ma, mieć, ma kosztować chyba, jak już wyjdzie, 8 dolców za, wiesz co, całożyciową subskrypcję, jak to się ładnie mówi. Live to tak chyba to działa się... na jakiejś takiej zasadzie peer-to-peer, -peer, że ludzie sobie... Yy, nie nie no, no, nie. To działa to tak, że... To jest po prostu przeglądarka plus proxy. Tak, słyszałem no to... jakąś kosmiczną, ko kosmiczną teorię spiskową, że <śmiech> w tym <śmiech> brali udział ludzie z Netflixa i <śmiech> że nie robi ich nieźle. No bo Netflixowi nie zależy na, na ściganiu w, w OPN, nigdy nie zależało tak naprawdę. No bo z ich, z ich wiesz, oni przez to, że muszą się z jakimś krajem dogadować licencyjnie, a i tak w katalogu mają inne rzeczy i w innych regionach są one dostępne, to im to zwisa, czy ktoś korzysta z no opinion, Tak, tylko nie? chodzi o to, że y, filmy amerykańskie. One mogłyby coś takiego zrobić, bo to by wydawało się logiczne, tylko oni po prostu. To by na pewno kiedyś wypłynęło. Firma, która, to I... złoży... Firma, która jest, stoi za tą apką, powstała chyba tam 70 dni temu i ma siedzibę w Hongkongu. No. I nie ma ekstradycji. Tam, tam, tam. Jeśli wiedzą, jak szybko zniszczyć papiery w ramach jakiegoś nalotu, nie wiem. A e... kto jeszcze trzyma papiery w ramach czegokolwiek. No nie ty wiadomo. Się nie. Poza tym Ale nawet widzisz, nie, też polega się na bezpieczny. tym, że, że ta apka nie jest jakoś, jakoś tak, że ona się pojawiła tydzień temu, tylko ona już tam jest właściwie od tych 70 dni. E, była jest... na reddicie w ogóle ma z, z, z tymi tak, e, tak. inżynierami, czy tam jakichś zwał i, i wszyscy sobie chwalą, wielbią. Netflix o tym totalnie wie, nic się z tego nie robi. A wiesz, jak, no. jak, jak to odpalasz, jak, jak odpalasz tego Smartflixa, to naprawdę robi to duże wrażenie. Ja w końcu znalazłem motywację, żeby podłączyć swój komputer do telewizora przez to o no, oh, wow! Wow! U, u. A, a Piotrze, Grubo. ty. Damianie, jak będziesz decydował do Polski razem, to ja wytnę dwa ordery z ziemniaka dla Pawła, e, Piotra, i ty weźmiesz ten order. No jeden, mamy... jeden za podłączenie telewizora, komputera do telewizora, a drugi za obejrzenie <laughs> leftovers. E, e, Piotrze, a ty przekonała cię tutaj ta fantastyczna rekomendacja, szczególnie z tą dodatkową e, e, aplikacją do, do, do, do spróbowania Netflixa? raczej tak, dlatego, że jakość polskiej kablówki w cenie w okolicach 30-40 zł jest beznadziejna ja generalnie nie oglądam telewizji więc to, to... jest coś negatywnie. Do, Polski? Co ja mam, nie, do polskiej telewizji no ja mam telewizji. kupiony w jakimś tam męce plusie abonament i to taki w miarę wyższy, bo tam te wszystkie kanały Plusy już HBO są i mówiąc teraz zastanawiam się, czy jednak sobie tego nie odpuścić bo, bo HBO GO jest dostępny bez abonamentu, można wykupić samą subskrypcję, a właściwie jedyny serial, który mnie interesuje to, to się pojawia tam Jeśli grał Tron czy Left wiecie, no, w ogóle teraz jest, teraz jest dodatkowa motywacja, żeby zakładać konto na Netflixie bo, bo wszystkie kanały na multiplexie, nie wiem czy wiecie, yy, będą yy, zabukowane dla telewizji Trwam, więc to już jest, to już jest wiesz, koniec. Kolejny... Nie, to będzie na ja TVP Trwam. No tak, TVP Trwam 1, TVP Trwam 2, yy, TVP Trwam regionalnie. A, te, przesadzę, te, tak. że to mnie Wybrali TVP, to nie... TVP Trwam Kultura. Nie, nie, nie, nie ten. No właśnie, mamy demokrację. No ma ma... ma... to chciało się ruszyć dupy i pójść do wyborów, zagłosowało, tak, więc no... Dokładnie Kto tak. nie skacze, ten zatrwam. Sezon dziewiętnasta seria miasteczka South Park. Dla mnie to jest odkrycie w ogóle. Ten sezon jest chyba najlepszy w ogóle ever tego, tego serialu. Jeśli ktoś nie widział miasteczka South Park serii 19, ona się ona jako całość się po prostu sprawdza. A tu trzeba obejrzeć po stałe 18, bo jak tak, to by się pewnie nie. Nie, nie, nie właśnie nie. Chodzi o to, że po prostu to jest jedna zamknięta historia w odcinkach. O tym właśnie jak po, po, polityczna poprawność i, i, i cały ten. Oni to wydali tak jak ten, tak jak House of Cards? Cały sezon od razu? Nie, no skąd? Nie, nie, no to, tylko, że po prostu już do tej pory y, y, chyba 10 czy 11 odcinków tej serii wyjdzie. Ja poczekaj, wyjdzie całość i nie obejrzę znowu. Tak, ale jest <laughs> fantastyczne, to polecam. No i oczywiście mój ulubiony serial, e, który, o którym już tyle razy wspominałem. Girls. Five Girls, Five. tak. I okay. Gossip Girl i jeszcze... E, jak się nazywa? Revenge. Zemsta chyba tak jest. To ale nie, się... to tak naprawdę The Expanse. To jest po prostu mój serial. To jest mój serial. Science fiction pełną gębą. Czy dla kogoś, kto czytał książki tak jak Bernard, nie jest, tam prawda, pewnie dużo tajemnicy nie ma, ale ja oglądam po prostu yy, no, na krawędzi fotela. Ja Doczytuję sobie prawda, przebudzenie nawiatana jako taki dodatek. Yy. mi tylko ciekawe, jak będzie wyglądała śmierć. O, oh, sorry. Zatowałem do mnie, nie no. Znaczy nie chcę nic mówić, ale na, na takim innym podcaście ktoś zażartował przed premierą pewnego filmu i po prostu internet zawrzał, więc ja nawet nie chcę mówić, bo niektórzy nie oglądali, więc ja nie chcę nawet mówić o jakiej postaci i co i jak. Chodzicie ale o wojny ale i ten? Paweł, Paweł wie, o co chodzi, więc. Co tak, jeszcze tak, z popkulturowych tak. elementów? chciałbym no, się no, bo... że to o mówi. <głosy> <Nie>. <głosy> Czy... W każdym razie jeszcze parę innych takich rzeczy nasi drodzy słuchacze wymienili, na przykład serial Wiking, nie wiem, czy serial Wiking to przykład... A nie, nie Wikingowie? Wikingowie, już... przepraszam. Vikingowie. Ale, a a ty serę, jaki masz ten, jest... Czy, czy ty później zamierzasz, czy jeżeli my coś chcemy dorzucić od siebie, to teraz, czy potem? Jeśli bo macie ja... jakieś... Znaczy w tym tak. tempie, to coś koło pojutrza. Nie, panowie, no, bo teraz tak, bo to, no. jest, to jest z listy, z listy naszych, naszych drogich słuchaczy. Ja dorzuciłem od siebie Expans, więc e, Pawle skoro przypomniałeś mi, bo trochę się właśnie tutaj rozbiegłem myślami. Twoja ja w ja kategoria. Ja jedną rzecz, która nie padła, a jest to jeden z dosłownie kilku filmów, które widziałem w tym roku w kinie, e, czyli Inside Out. Absolutnie wspaniały. O, o tu się To jest taka psychodela. A to ja o, będę wotum Tam psychodela. To jest cudowny film, który potrafi... Ale mi trochę, Pawle, mi trochę zepsułeś, bo powiedziałeś, że pokaźny film, ja później oglądałem go i kurczę, no nie, nie złamałem się. A czy chodzi, na Inside Out? No, no ja jak byliśmy w kinie, to połowa kina. Znaczy inaczej, prawie wszyscy dorośli tam yy, yy, usiorbali nosem. Po prostu wszyscy ludzie, jak wychodzili z kina, to mieli mokre buty, bo był taki poziom wody podniesiony od tych łez. No, może Ale nie nie no, no, Piątek coś powiedział, że, że w tym separatum. Tak, dlatego, że, to jest, że ten film jest bardzo sprawnie skrojony, ale to widać. W sensie, to jest tak wszystko ładnie i logicznie poukładane i to, to nie wiem, dla mnie nie zrobiło to takiego wrażenia, w sensie opowieści takiej, na przykład, nie wiem, to jest to, nie dlatego, Piotrze, bo jeszcze nie masz dzieci. Nie oglądałeś zróbmy. dobrego dinozaura chyba, jeżeli mówisz o filmie, który jest jedynie sprawnie skrojony, bo... A bo... Paweł ma dzieci? Ja mam, tak, córkę pięcioletnią. A, Ponad nawet. Widzisz. O Jezu, człowiek <laughs> się wiedza, człowiek <laughs> się dowiaduje, ciekawych rzeczy, tym podcastie. <laughs> mm. I żony też powiesz. To no, nie, no, no to się jakby rozumiem no, samoprześci. Tak, akurat już no, się rozumiem y, nie muszę mieć jeżeli ten Inside Out był dla ciebie średnio, znaczy dobrze skrojony filmem, ale nic więcej, to absolutnie nie oglądaj Dobrego Dnia Zawra. Bo to, to ja bym był w stanie właśnie o tym filmie to powiedzieć, że on był y, dobrze zrobioną animacją, która nie miała w sobie kompletnie nic więcej. Ale najfajniejsze jest to, że masz dziecko, musisz odnieść na takie filmy i udawać, że dzieckiem. Dokładnie ale wie, że tak. nie ma zniżek dla... Do... Czy masz zniżki? Wiesz co? Y y czasem mamy. Znaczy, w ogóle ona to jest... No, no tak. Piotrek jest... pod kurtką przemyca córkę, więc jest. wchodzi za darmo. co też to stosujesz. No ja tak przenoszę... W正... Musisz mieć kiedyś, dużą kurtkę. Ja tak kiedyś... Ja nie wiem, czy to w Polsce nadal jest, ale generalnie jak idę w Polsce i kupuję sobie coś do picia, to czuję się sterylizowany i zawsze chowam na przykład butelkę z napojem gdzieś za pasek. To w Polsce, no nie, tutaj jaka nie ma problemu. Bo wiesz, no u nas nie są... można pić w miejscach publicznych generalnie. ale chodzi to... nie można pić w Nie, ale chodzi o to, że to... nie wiem, czy no, ja mają prawo, tak? ale mogą ci zajrzeć do plecaka na przykład. Co? Jakaś tak, absolutnie nigdy w życiu w żadnym miejscu takiego nie spotkało, ale słyszałem opowieści, może, nie wiem, tu, tu w tej okolicy, stolicy jest trochę lepiej pod tym względem, ale słyszałem opowieści różnych osób, które mówiły, że tam wiesz, kontrole plecaków, jakieś trzepanie, w ogóle absurdalne historie. Też nigdy ty nie widziałem niczego takiego, prawdę hmm. A ja widziałem w Rumunii, nie ale... Nie, znaczy generalnie, jeśli, jeśli byś robił to ostentacyjnie, to mi się wydaje, że... że te... Ale wiecie, bo nam się pewne rzeczy na przykład tutaj wydają cywilizowane. Na przykład to, że masz na niektóre seanse, szczególnie te popularne, masz miejscówki. No po prostu wiesz, ten rząd, to miejsce. No i kupujesz konkretnie. A Na przykład Stanach Zjednoczonych dopiero niedawno zastanawiali się, czy na przykład nie wprowadzać bukowania miejsc. Ale stal do dzisiaj w wielu kinach nie ma. No nie ma i dlatego nie, właśnie nie, nie. słyszysz ja tę widziałem... historię. Stary, ja widziałem taki komentarz, jakie to było kino. Chyba Alamo, dr... Alamo Drafthouse. Yy, jedno kino w, w Teksasie, kiedy się wybierałem do kina. Stary komentarz był taki, że to że kino jest fantastyczne, że wprowadzili ten genialny pomysł, że, że normalnie te numery, miejsca są. Że mhm. to komuś się tak podoba, że po prostu dziwił się go, że nikogo nie wpadł wcześniej. No nie, w Europie <grym> pewnie, ale to jest inny kraj. A nie, no, Europa, Ery... gdzie jest w ogóle nie wiadomo, gdzie jest coś takiego. Nie, ale generalnie właśnie dlatego Europa w Ameryce tworzą się te kolejki, tak, no ja mówię z, z punktu widzenia Amerykanina, oczywiście. No. Ale to jest tak, że po prostu dlatego się tworzą kolejki, no nie 4-5 godzinne przed takimi filmami jak yy, Przebudzenie Mocy. Bo nie ma miejsca, nie? I bo nigdy nie, nie chce siedzieć w na... tym w pierwszym rzędzie. Na u, nas te, u nas też były kolejki, też były konkretne. Przyszliśmy pół godziny przed bo zarezerwowaliśmy bilety dzień wcześniej. Po prostu były takie kolejki. To, to było w środku tygodnia. Ale nie zajęli ci tego miejsca, które miały miejsce. No nie, no oczywiście, że nie. No właśnie, czyli teoretycznie mogłeś honorowane. przyjść później, ale, ale, ale, ale i tak być zdążony. Nie, znaczy nie, nie, nie mógł przyjść później, dlatego że musisz rezerwację odebrać na, na później pół godziny przed o Nie o ma Jezus, Nie wiec. macie automatów? Nie, no. mamy ludzi, którzy sprzedają bilety. Nieważne. Nie macie replikantów? Jeszcze nie. nie no. Androidów? To, to ja widziałem ongę. komentarz kolesia, że poszli z chłopakami na, na premierę do kina w średniej wielkości mieście. W Nie, nie, u was w sensie tam w tym kraju, pomiędzy Odrą a Bugiem. A, który podobno go ma być wyrzucony z Unii Europejskiej, tak, tak. I im ten, i ich ochrona kazała zdjąć przebrania, bo po prostu jest zagrożenie terrorystyczne. A, ale to wszędzie, to, to, to, na całym świecie po prostu. nie, nie, nie, nie trzeba było maski zdejmować, tak. Chociaż ja widziałem jednego polityka, był w, w, stroju, tą e, Stormtroopera. I nikt mu nic nie powiedział. A nie był klona czasem? W stroju? Nie. Dobrze. Piotrze, y, twoje, twoje, typy na popkulturową nagrodę, wyróżnienia wyróżnienie popkulturowe, który? No nie no, Piotr jest tylko jeden jest Piotr, Paweł. A, okej. Okay. Um, bo kurczę, to mnie zaskoczyłeś. K kulturowe w sensie film, książka i tak dalej? Może być płyta nawet muzyczna, jeśli. A, jeśli no, muzycz też... a nie, no muzycznie to się trochę działo, to musiałbym odpalić ten historię ze Spotify'a, bo to akurat, ten, <śmiech> um, to akurat było tego dosyć dużo. Jeśli chodzi o filmy, to. Um, hmm. Hmm. Ja widziałem takiego, nie, nie, nie widziałem chyba niczegoś ta czegoś takiego, co by mnie po prostu rozwaliło tak totalnie w 100%. Um, podobał mi się z, powiedzmy z czegoś, co możemy troszeczkę przypisać do gier. Bardzo mi się podobał film Sicario, ale rozmawialiśmy na ten temat, chyba tylko że chyba nie na podcaście. No tak, <laughs> nawet trochę. Um, to jest bez bicia, film... że ja miałem właśnie to samo powiedzieć. Przepraszam, ale ukradłeś mi myśli. O, oh, sorry. To jest, ta, to jest taki film, nie pamiętam z kimś o tym rozmawiałem, chyba z jakimś znajomym tłumaczem albo, albo gdzieś on rzucił taką myśl na fejsie A więc to może być nawet nie moje, nie moje że tak pewnie oryginalna myśl że to jest, taki, to jest taka przypadkowa ekranizacja Battlefield Hardline tylko że nie dla małych chłopców tylko dla dużych bo scenariusz jest tak naprawdę prosty nie ma tam jakichś specjalnych wygibasów, natomiast są fantastyczne zdjęcia jest ogromna dyscyplina jeśli chodzi o dźwięk o obraz, jest bardzo, bardzo taki trzymający w napięciu ale bez, bez fajerwerków bez popisywania się różnymi bez popisywania się zabawkami w sensie, w sensie militariów bez popisywania się kamerą, bez jakichś takich chaotycznych ruchów wszystko jest super konsekwentne i spokojne, znaczy spokojne na, na tyle na ile może być w danym momencie przypomina to trochę, z jednej strony trochę horrory z drugiej strony trochę w taki film jak Gorączka, co ostatnio też widziałem, że rzucałeś na, na grupie Fantasmagiri właśnie, że to jest taki film, który się, który się ciągnie, ale ciągnie się w sposób interesujący i czekasz, co będzie dalej. Um, także, także z takich rzeczy, które, które właśnie zahaczają powiedzmy gdzieś o, um, o popkulturę, to myślę, że to będzie, to będzie jedna z fajniejszych rekomendacji filmowych, chociaż na pewno nie wszystkim się spodoba ze względu na to właśnie, że to jest taki film, że, który się Spokojnie, ciągnij, no i nie, nie nie czekałbym na jakiś super wybuchowy znaczy, finał. Ja, ja, ja bym miał zarzut pod tytułem Emily Blunt, którą bardzo lubię, ale w tym filmie była strasznie ale ona, ona taka była ze względu na to, w no jakiej ja wiem, sytuacji ja wieja, się ja, znalazła. Postość, no ona miała taką rolę. Nie, tak, była, tak. Ja to, lubię. Ona musiała być zawiana, bo była zawiana. I autentycznie czułem się... Znaczy, nie tyle, że się utożsamiałem z nią, no nie, bo jako no to, jak to nie? 99% mężczyzna... to. Ale nie, no to o to chodziło. No, generalnie to był dosyć prosty przekaz, także ona reprezentowała de facto widownię. Takie what the fuck, co tu się dzieje? Ona razem z widownią, tak, jesteśmy razem z nią rzuceni po prostu w kompletnie inny, egzotyczny świat, który, który kompletnie się wydaje od, odrealniony, co narasta jako. Jakby to poczucie tej, tej, tego odrealnienia, zwłaszcza już na końcu, kiedy są używane właśnie te noktowizory, jedne, drugie i to jest to zrobione bardzo fajnie, jest to zrobione ze smakiem, to nie jest właśnie Call of Duty Modern Warfare, czy tam wiesz, history is written by the victors. To, to no tak, i, tego typu, I tego typu straszne klisze. A, tylko, jest, a, tylko jest to zrobione troszkę, lepiej. chociaż końcówka nie ukrywa, no w, w końcówce Benicio Del Toro zaczyna mówić trochę tak właśnie. Ale końcówka jest mocna i ona, ona robi chyba największe wrażenie właśnie tym, tą, tą, yy, tą ostrością, tą, tą, tą, tym, yy, tym, ten szok value jest bardzo duży, no, moim zdaniem właśnie w tym, ale chociaż można się spodziewać, że coś takiego będzie, więc też jest tak, że yy, po prostu jesteś szokowany, że jednak to, co, czego się domyślałeś, no nie okazało się być... Yy... Ale mi się film strasznie podobał. Podobał mi się... No no, w początku mnie zami. po prostu powalił w tym domu. Tak, to było piękno. Potem scena na moście, bo na granicznym mnie po prostu... No to też uwierzę, że po prostu budowana, to ona była Że się nie budowana, spodziewałeś, to. że będzie coś takiego. Widzisz jakichś redneków, no nie, oczywiście tam... No nie wiem, sobie tutaj żartują i tak dalej, ale jak przychodzi to do czego, to po prostu super skupieni, niesamowicie poważni, i akcja skończyła się, nie wiem, tak bo minutę trwała. No. I rozwiązali problem z, z mostem. Że tak wyrażę się w cudzysłowie oczywiście. Nie, no bardzo się podobał film. Mhm. Piotrze, coś jeszcze dorzucisz do, do e, popkulturalnego podsumowania? No, tak jeszcze patrzę, a propos muzyki, czy było. No nie, no, było dużo, to musiałbym się zacząć rozgadywać i to było bez sensu, bo to bym gadał sam ze sobą. No. Bernardzie, znaczy, może ja jakąś książkę tak, polecisz? Ja tak was polecisz. słucham, słucham, słucham i nie słyszę nic w macie najlepszego serialu z zeszłego roku. Czyli? Narkos. No widzisz, ja dopiero teraz to Netflix wszedł do Polski, dopiero teraz... Ja rozumiem, że serial, ale to, nie jest, to jest więcej niż serial. A to jest taki serial, na przykład jak, nie wiem, jak w, w sensie długości i, ten, i czasu zajmowanego użytkownikowi na przykład jak Black Mirror, czyli 6 odcinków, jeden sezon. I... 10 odcinków, jeden sezon. Ale to też dobrze, to też dobrze. Ale Brytyjski, amerykański? Amerykański w Netflix o Pablo Escobarze. O! Tym Pablo Escobarze? W ogóle, to, to wygląda muzyką w tarzyście? No, no, no. Wodych. Pablo Jarosław Lech Eskobar Kaczyński. Znaczy, nie ukrywam, że było parę osób, które wspominało o tym. czy znaczy, ja wiesz, ja po prostu nie słyszę tak siedzę i tak coraz bardziej mnie szukuję, bo film jest, nasz znaczy serial jest po prostu fantastyczny. No i Ale nie tylko, Netflix w sumie dołączył do HBO, jeśli chodzi nie o nie jeśli chodzi o film. samą, że się tak wyrażę, fabułę itd. Tak tak Natomiast jest, jest fantastyczny, już jest w dużo miejscach bardzo mocno oparty na faktach na rzeczywistości tamtych lat 80 -tych, 90 -tych. i co jeszcze lepsze, są wydarzenia, które się zdarzały naprawdę, ale jak się przejrzysz, czy przeczyta historię Pablo Escobar tak dalej z tamtych czasów, to jest to naprawdę fantastycznie przekazane. Nie, no, po prostu, po prostu warto obejrzeć, no. No ja to w takim razie wrzucam do mojej ja, e, ja nie rozumiem, jeszcze tego już nie oglądało tysiące już tytułów. A, nas... Powiem tak, cokolwiek tam na tej liście, przez co to wszystko obejrzy narcos. Znaczy, ja teraz obejrzałem serial, który chyba jest y, dla mnie szokująco przejmujący, bo ja się nie spodziewałem, że po prostu będzie tak dobrze skonstruowany. Oczywiście on, on, on ma swoją tezę i to jest ten dokument Making a Murder. Od, o historii właśnie tego, tego um, Steve'a Avery'ego, który najpierw został skazany na 18 lat więzienia za gwałt, znaczy właściwie na więcej, tylko wyszedł po 18 latach. Y, okazując się, że był skazany niesłusznie i później po roku czy po dwóch wraca do więzienia za morderstwo poważne. I to jest w ogóle niesamowita historia, ona jest świetnie pokazana. Oczywiście on, ten serial dokumentalny jest zrobiony z tezą, więc jakby jest tak, tak jesteś pokierowany, że po prostu jakby po obejrzeniu tego serialu nie masz absolutnie wątpliwości, że on ponownie siedzi za niewinność, nie? ale no, z, oczywiście można tam doczytać jakieś inne, kwestie, jakieś inne są, ale świetnie, się tak hmm. oglądać, jest świetny montaż, mimo, że to wszystko to są materiały gdzieś na przykład, nie wiem, z, z, autentyczne nagrania na, na z, z procesu sądowego, e, jakieś rozmowy właśnie z rodziną, z jakimiś innymi ludźmi, no, naprawdę rewe, rewelacja. No po prostu dla mnie to, co robi teraz Netflix, jeśli chodzi o te własne produkcje, to jest coś, co zasługuje w ogóle na, na, osobny, na osobny... Co w ogóle przypomina mi o serialu z zeszłego roku, tak? Czy był poprzedni rok? No, czekamy, słuchamy. Pan od biertarki. W sensie serial opodentują Bosch. A, Bosch, Bosch. Ale to jest znowu eh, Amazon Prime. To jest Amazon to jest... Prime, tak, tak. Okay, to tak, to, tutaj... to jest... Nie, nie... No, mało dostępny właśnie, niestety. Yy, no to co? Książki jakieś dorzucamy, czy przechodzimy do, do, do gier? Znowu do gier. No, żeby że jesteśmy dwie godziny behind, to proponuję przejść do, do, do, do, do gier. Dobra, to na, przyspieszamy trochę z, y, tempo. Czy znaczy, tak nagrywamy dopiero od y, godziny 20 minut, więc jeszcze nie jest tak źle, jeśli chcemy. W pierwotnych za 10 minut kończymy. Dokładnie. <laughs> więc musimy troszeczkę przyspieszyć. Dobrze, panowie, czyli y, kolejne 10 tytułów na liście od miejsca 20. Until Dawn. O, to jest, jest To jest gra, w którą na pewno zagram, tylko po prostu nie mogę znaleźć. To e, jest absolutnie trzy To jest gra, która, po której właściwie mało kto się spodziewał czegoś dobrego, no bo jak to remake gry, która miała być robiona na PS3 w FPP i na dodatek na Mua, nagle wychodzi na PS4? Nie, to jest, to dla mnie było jedno z przyjemniejszych zaskoczeń w tym roku, absolutnie. Jak ktoś nie grał to. To jest, o ile się nie mylę, możecie mnie poprawić, jeśli wiecie lepiej, ale to jest chyba gra roku Adriana Chmielarza. Nie wiem. Tego Diana Chmielarza. W momencie, w którym... Odmiana Chmielarza... A, a Dian, statuetki Chmielarz. W momencie, w którym jego ściany facebookowe zamieniły się właściwie tylko i wyłącznie do miejsca gdzie jest pole, pole, polemika polityczna, to skończyłem go obserwować, więc nie wiem. No właściwie nie, ciężko mi, jest. W dzisiejszych czasach właściwie obserwowanie kogokolwiek na facebooku kończy się właśnie takim... No właśnie takim, jak mówisz, odkliknięciem, no nie, od, od nie obserwowaniem. Kolejna gra na liście, miejsce 19. Heroes of the Storm. Moba. Moba, A ona miała jest. w ogóle z 2015 roku, Ona nie wyszła już w 14 -tym przypadkiem? Oficjalnie, oficjalnie miała premierę. Jakiejś okay, tam Betli to jest. ludzie w nią grali na bank. No wiesz, no tam. Pewnie Liga tak, tak, co... w leży Nie. Oficjalna data premiery miała miejsce 2 czerwca t, y, 2015 o, proszę. roku. Mhm. I to jest gra oczywiście dla, dla, dla, dla fanów moby, ale takiej moby y, szybszej. Jeśli, y, bo, bo wiemy, dota 2, to tam gra może trwać nawet, nie wiem, godzinę. I się dłużyć. Trochę lepiej z League of Legends, ale jak ktoś po prostu ma mniej czasu, nie 20 minut, to chyba Heroes of the Storm jest z tego, co słyszałem, najlepszym rozwiązaniem. Bo wiadomo, że najlepszą grom Bernadzie, na, taki, takim alamobom jest, są. World of Tanks? Dokładnie, czołgi, ale to nie, nie ma ich na liście, więc <śmiech> tylko tak się nawiązać do tego, co jest pewnie Twoją grom jedną z gier ulubionych w tym roku. Kolejny miejsce. 5, sorry. Rozbijasz po prostu internet. Miejsce 18, Mortal Kombat X. To jest dla mnie trochę zawód. Znaczy, e, nie wiem czemu, bo ta gra nie ma w sobie nic złego, za tego, ale dużo czasu spędziłem z poprzednią częścią i mi się bardzo podobała, a jakoś dziesiątka totalnie kompletnie mi nie Może masz za mało DLC-ków dokupionych. <śmiech> może być coś w tym. Zresztą drogą, na dniach ostatnio pojawił się trailer pokazujący kolejną paczkę postaci i ja... Jest jej Predator? Jest, nie, Predator był wcześniej chyba, A, nie pamiętam. Ale jest Leatherface, jest Obcy. W ogóle, okej, okay, tak, super, fajnie, postacie popkulturowe w ogóle, ale jesteśmy fajni, ale mi to tak kompletnie w ogóle nie pasuje do Mortala, w którym mhm. będzie walczył ze sobą, nie wiem, yy, tam w, wcześniej też były jakieś postacie typu Jason z piątku, z 13. Jeżeli chcę zobaczyć, jak Jason walczy z Obcym, no to spoko, ale jakoś do mnie to nie przemawia w ogóle. A też, jak omawialiśmy to na podcaście, to Fatality chyba jestem już za stary na ten shit. Bo te Fatality zdaje się chyba tam są na zasadzie wiesz, kup Fatality, jakąś paczkę. Nie, nie, nie kompletnie to, to chodzi. Po prostu to wiesz, wymyślanie się na brutalność, która na pewno imponuje wyjątkowo 14-latkom, no. którzy właśnie chodzą do gimnazjum. albo. Coś, dopiero... co robiło wrażenie w czasach digitalizowanej grafiki, w, nie wiem, 30-20 lat temu. Nie to. W ultra realistyczne Poprzedni wiesz, kombosy. Poprzedni Mortal... Poprzedni Mortal mnie w żaden sposób nie raził tym, jak bardzo brutalne były, czy też groteskowe Fatality, mm -hmm. a w tym przypadku jakoś nie wiem, czy została przekroczona kolejna granica, to, to w ogóle ani nie jest to fajne. Ani no nic nie muszę nic się ten... wiedzieć, no, czy możemy jeszcze zaszokować, no nie, wyciągnij serce, ale wiesz, przez odbyt, no i wiesz. No, tak, tak, tak. No. Miejsce 17, Assassin's Creed Syndicate. W naszym żadnym gronie tylko jedna osoba tutaj grała. No grałem, grałem. Podobał mi się poniekąd. Grałeś panonom, czy Panem? Oboma, bo to nie masz wyjścia. Nie da się, nie masz nie wyboru, a, nie wyjścia. Nie da? jest masz wybór. To znaczy, ja byłem że przekonany, tym, że nie wiesz, tyżne. może nie doczytałem tych recenzji. myślałem, że tam jest jakiś wiesz, wybór, panią że ogóle, i panem na zmianę, mniej więcej. Że to właściwie one są bardzo podobne, te postacie, i to tylko zależy od twoich preferencji i tak nie, dalej. Jest, no, no, no, no nie, to nie, była taka ściema. A, a ja, ja przyznam się bez bicia, że nigdy nie skończyłem tego. Jak wszystkich, jak większości asesynów, podwójce, trójce. Złamała cię ta, to, to drugie dno. Tak, taka konspiracja nie, się nie znudziło po prostu, bo tak na się nie znudziło, bo Ja zawsze to robię i zawsze tak jest. Znaczy... Napalasz się na Assassin's Creed'a? Tak. Zakochujesz Assassin... się w Assassin's Creed'a? Wychodzi później... kolejny Assassin's Creed. Ja sobie doskonale zdaję sprawę z tego, że on mi się nie będzie podobał. Nie wiem, po co ja go kupuję, ale idę i kupuję. Zazwyczaj zaczynam grać. Podoba mi się klimat, bo podoba mi się, ja bardzo lubię Londyn i lubię czasy wiktoriańskie. I lubię. Dlaczego na pewno to jest pewnie Jack the Ripper. Kuba rozpodobał co? <suszy> um... Coś tam jest jakaś wspominka, jest jakaś dodatkowy download content, DLC. Weź pojawiają się te wszystkie postacie z tamtego czasu. Jest, jest, no Piotrek jest... mówił o Dickensie, że tam... No, jest Dickens, nie... jest Mark. Książkę napisać, tak? Ee, są inni. Wiesz, podoba mi, się, że, podoba mi się, że możesz sobie pobiegać po, po, po, po London Tower ee, czy, czy tam po takich różnych miejscach. Natomiast sama gra, ściągnę no, jest ten sam, to samo, co było w drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, siódmej, dziewiątej i tamtych części wyszło i dalej uważam, że najlepszym był pierwszy. Znaczy teraz zauważyłem, jest taka moda na no mówienie tego, że, że to najgorsza część assassina, w której nic nie było, tylko chodzenie, podsłuchiwanie i robienie parę, parę tam zrzutów z tego bo okazuje się być najlepsza, bo ludzie są zmęczeni tym wszystkim dodatkami. Ale ja nie wiem, czy jest moda, bo jak wiesz, ja słynie, nie, nie śledzę. No, no tak, ale ja, ja to obserwuję. Tutaj e, jestem po prostu twórcą. się w tym środowisku, wiesz. Ja rozumiem, to ty, ty jesteś z branży. Bardzo, tak, tak. Ty ty branżę, no, I, ja... I bardzo dużo osób mówi teraz, że po prostu Assassin's Creed yy, I był, był najlepszy, co, co wydaje mi się być znaczy, trochę na wyerosne styk. Ja powiem tak, moim zdaniem był najlepszy z punktu widzenia takiego, że. Jakbyś tego... powiedział, że na przykład Assassin's Creed II był najlepszy. No to. Znaczy, wiesz. Problem jest taki, że nic się nie zmieniło w Assassin's od pierwszego. Po prostu... o, i zmieniło się bardzo dużo, no. znaczy tak, Część zmieniła to... się na plus, jak grafika, część zmienia się na minus, jak mechanika. Znaczy cała i... reszta. Tak, tak. Znaczy, no, ale nieważne, no, jest takim, się. Że na, nauczył się pływać, nauczyli się nie pływać, nie? No, ale to już w Unity chyba pływał. Ale już no. wiesz, no, w jednym cenie pływał, już dwójce pływał. W dwójce chyba. pływał, co wy no, sobie no, W dwójce tak, no, no, w no, w w pływał, albo dwójce pływał, przecież w tych kanałach. Ecio już pływał, nie? jego miłość pewnie nie doszedł do pierwszego kanału w Revelation, ten nie pływał. Nie, ten pierwszy nie pływał na statku. alt nie miał pływać. Ale z strony się ta pływał. na początku, nie pływał, bo. Ale chyba nie było w ciebie. też nie pływał w, pierwszy, w pierwszej chyba. dwójce, a to jest, a to jest dopiero wiem. w dwójce i pół. I ważne. W każdym razie. No nie Mi ważne, się tak. wydaje, że bredzicie, ale okej. Okay. Napijmy się. Sprawdźmy miejsce... na googlach. When... Call of Duty 3, Black 3 Ops 3. Krzaczaczaczacz from Assassin's Creed. Bernard sobie szuka, a, a Piotrze Assassin's z Clint, zagrałbym w taką grę Ej, jakby Clintem Eastwoodem rozwalało się całą obsadę Asasynu, o Jezu, jakie to by było pienie, Death utrzymać to Rights, to nie było coś takiego? Żeby utrzymać klimat y, animusa i całej resztę, to byś przeskakiwał po nieco kolejnymi filmami, w których grał Clint Eastwood Na przykład, no O, to była, była ładna laurka, skończyłoby się by... na Gran Torino i byłby taki... Właśnie powiem. to chciałem powiedzieć, tak Dobra, Call of Duty Black Ops 3 tu się rozmawialiśmy o tym chyba, tak mi się wydaje nie wiem, czy można coś dodać do tego, co padło wcześniej. Gra na Tą tu. Czy też zawartości. Eee, I też, Black Ops 3? Tak, bez DLC. Black Ops 3, tak. Rozmawialiśmy o tym, że jesteś hardcrowym wymiataczem. Pamiętam, że ja, nie tam więc to, że po pierwsze, a ty się śmiejesz, a później na Twitterze nam słuchacze dziękowali, tagując Ciebie i mnie, że dzięki za tipa na hardcorze gra się zupełnie inaczej i było załączone do tego print screen z, z pierwszego miejsca w tabeli. Więc to nie tylko ja. Ale to przecież Fantasma Uczy i Bawi to nie jest slogan pusty. No, no właśnie, właśnie, właśnie. No. Miejsce 15, Tales from the Borderlands. O proszę, to wspaniałe O, to, to jest bym jest chciał bardzo. zagrać? Bym zagrać. To, wiesz co, to jest najlepsza gra ja. od Telltale od dobrych dwóch lat moim zdaniem. Znaczy niektóre Niektórzy ludzie namawiają na ten, na Wolf Among Us. Wolf Among Us jest świetny, ale on był chyba cztery lata temu, a z tego co ostatnio nie wydawali, jak porówna się to w ogóle z Games of Thrones, które było straszne, to, to jeszcze bardziej, a nawet bez porównania i tak to jest świetna gra, która ma super klimat, fajną historyjkę. W ogóle nie trzeba znać Bordolanców, jeśli się nie zna, a jeśli się zna, to jest tylko lepiej. Jo. Mhm. Teraz poproszę o werble. Coś się nie uszczędza, bo jest słuchawy, tak, No właśnie widzę, że się tak zaczynasz tam przestawiać, yy, zmieniasz formę, że padechacie. Yy, werble, proszę. Brzęk, brzmę, brzdek. Miejsce czternaste, to było coś. Nie, nie, nie, nie. Urzekła mnie jej historia. O proszę. Historia, okej, okay. next. Specjalnie no nie do tym troszkę, troszkę, może, znaczy w sumie może troszkę za nisko, ale dobrze, że w ogóle, no i że, nie, nie, nie, jest to za nisko. Nie. Nie, bo bo to, jak niszowa jest to gra, to... Wszyscy zakochaliśmy się w Vivie. Wszyscy zakochaliśmy się w Vivie. Miejsce trzynaste, Mad Max. Nie grałem. Mi się podobała ta gra, ale w pewnym momencie rzeczywiście podziwiam na przykład Dawida Marona, że on w ogóle wymaksował tę grę. Ja wziąłem jego mapę i tam po prostu chyba nie ma żadnego jakiegoś kamienia, którego on nie podniósł, nie wyciągnął. Więc Mad Max spoko gra. No, mi się podoba. Bardzo niewłaściwym momencie wyszła. No być może, być może. Powinna wyjść razem z premierą filmu. Jak, jak każdy miesiące taki ty... Dwa miesiące po mgs się przede wszystkim. No właśnie. Miejsce dwunaste i tutaj kolejna frakcja, um, kolejny nie wiem, dowód na to, że frakcja Wii U jest uh, silna. z Splatoon. O, bardzo dobrze, wow. bardzo dobrze. Nie ukrywam, że tej gry zazdroszczę, bo widziałem, podobała mi się. No to jest to jest kolejny powód na to, żeby kupić właśnie Wii U, bo ja słyszałem, że tacy poważni ludzie jak redaktorzy Giant Bomb y co noc grają i się świetnie bawią. Good tak, for them. Kidulty starsze z nich kolejne miejsce na naszej liście to już będzie miejsce 11. Ori and the Blind Forest proszę bardzo, wspaniały Bacowny. tytuł piękna gra Cudowna, artystyczna, miła, śliczna. przyjemna Cudowna muzyka. Na dla ucha, tam w zasadzie ta... nie ma się do czego czekać. No czy wiesz, to co, to, to jest... Fabuła jest, ta, to jest tylko trochę wysilona z tego, co nie, pamiętam. no ale tak, tak to... wiesz, no jak na taką bajkę, taka Po prostu zaskakuje mnie. Bernard mnie dzisiaj tak zaskakuje. Można by się czepiać, poziom... znaczy czepiać, można by mieć problem z poziomu trudności. Bo tam kilka... Załatwię. Nie no, kilka tam, właściwie jeden najbardziej się rzuca, tak zwana ucieczka przed wodą, jak kto grał to wie, na pewno pamięta i zwrócił na to uwagę, jest dosyć... Znaczy ja pamiętam taki poziom trudności, jaki był w Guacameli. A, czy... to tego i... Guacameli było prostsze moim zdaniem. Tak? Guacameli. Ale tam był taki moment, mm. że po prostu było trzeba tak te, te małe ruchy mieć yy, Chyba, że mówisz o zdobywaniu yy, tego dodatkowego zakończenia, to faktycznie, tam było mega trudno, ale, ale jeśli chodzi o zwykłe przejście, to Guacameli w stanie było takie trudne. Tak? O. bardziej o tym że się tak mówi, że ona jest trudna. No, że się starzeje się, wiesz, palce nie te, reumaty. Człowiek, zamkują. który ma platynę w Dark Soulsach wszystkich mówi to, że się starzeje. Ale to wie. tak naprawdę to są... to, są, to są wiesz, wasze gry, tam. Kupujesz podręcznik, wiesz, Dark Souls, Collector's Edition, poświęcasz 200 godzin i masz. I to wpada jak nic, jak złoto. To nie są trudne gry, tylko trzeba po prostu czasu poświęcić. Więc panowie, zamykamy kolejną dziesiątkę, zamknęliśmy i teraz porozmawiajmy o fopa roku. Ja myślę, roku? że tutaj, tak, Fopa roku, i tutaj, y, nasi drodzy y, s, słuchacze nie mieli wątpliwości, że Kojima Gate, Fukunomi, y, było chyba największym Fopa, największa afera właśnie tego roku. Chyba najwięcej takiego. No Dlaczego też y, tutaj się zgadzam? Że najwięcej po prostu się mówiło o tym. To prawda. Wszyscy należało bez po prostu Gdzie jest Hideo? Co robi Hideo? Z czego pije kawę Hideo? Piotrek ma takie ładne zdjęcie, jak, jak, jak pije, spija konami łzy. <laughs> hideo to ale to zdjęcie jest fajne. To jest fajś prawdopodobnie, ale nie szkodzi. Znaczy, on faktycznie pił to z tej fiżanki, natomiast tam nie było napisane Konami Hirs. No właśnie, A, Nie, no Tears był doklejone, ale. E... O tyle, ile bardzo jest to zabawny obrazek i ha ha i hi hi, ale to właściwie Konami nie płacze za Hajmem, wręcz przeciwnie. Mają na niego totalnie wywolone i chyba cieszą się, że w końcu tego dziwnego typa, który robimy strasznie drogie niekoniecznie bardzo dochodowe gry się pozbyli. Znaczy mi się wydaje, że, że, jed, że największą siłą Hideo Kojimy jest to, że on nie mówi po angielsku, bo jakbym zaczął udzielać wywiadów i tak dalej, on mówi, zaczął mówić, wiesz, dlaczego go wrzuciła, bo coś tak dalej, to by cała ta... ta, ta, ta, ta, ta... Teoria spiskowa, no nie, one pekłaby jak bańka mydlana, a tak to ludzie wiesz, że Kodima, Kodje, Kodje, Dba, Hideo Kojima nie chciał, żeby Konami robiło pachinko z MGS-em, albo żeby to, albo że na pachinko więcej zarabiają niż na całej tej serii MGS i tak dalej, i tak dalej, że, że całe to studio tych deweloperów Kojima Production teraz jest zatrudnione chyba do pakowania w ogóle płyt z grami, nie wiem, czy słyszeliście o tym, Niech. że Japończycy nie zwalniają ludzi, tylko je przesuwają do innych działów, i podobno ci, którzy tam nie mieli nic za roboty, to pakowali te pudełka z grami. To jest w ogóle, wiesz, absurd oczywiście, ale czego nie było. Więc, Ale to chyba taki ten, ten tag e, Fuk Konami to chyba najbardziej, e, naj, najczęściej cytowany jeśli chodzi o... Kojima branżanie. Gate, tak? Kojima Gate, no tak, no wiesz, no Gate, Gate, ale jak to jak to e, Piotrek mówił, ulubione Jima Sterlinga zakończenie każdego jego show, tak? Tak, znaczy on zawsze ten, on sobie wymyślił taki, takie hasło pod tytułem And thank God for me, ale do tego przy, przynajmniej przez kilka odcinków tego jego Jim Sterling show, czy jak to się nazywa, było właśnie, że Thank God for me and fuck Konami, ewentualnie odwrotnie. Mhm. Także, także tak. tak. Innym, inną taką dramą z, te, z tego roku było oczywiście wydanie gry Batman Arkham Knight na PC. I która po prostu na najnowszych. się nie wypowiedzieć sobie w tym temacie. Nie, bo wiesz, na, na Tytanach, na 90, 980 Ti, GeForce'ach ta gra po prostu chodziła tragicznie. Podobno, podobno. Yy, dużo gorzej niż na, na konsolach. I no to. Generalnie, bo... graficznie wersja na PlayStation 4 na, nadal jest jedyną obowiązującą. No, ale w ogóle to jest najciekawsze, yy, dlatego że yy, ta gra, moim zdaniem, chyba była takim najlepszym wykorzystaniem Steam Refund. i. i yy, f... To było ciekawe, że jeśli chodzi o Arkham Knight, to y, można to było grę zwrócić niezależnie od tego, ile się w nią grało. Po jakim czasie, kiedy się chciało. Więc jest w ogóle bardzo ciekawe, jak, e, jaki to był ciąg dla Warnera. Death Death, no nie? I, I do tej pory chyba nie poprawili jeszcze do końca tej gry. Tam chyba nie, kilka patrzy wyszło. I... Wyszedł, wyszedł jakiś patrz, natomiast to że tak powiem, nie jest koniec którym roku ta gra, w tył, w w w, ta gra wyszła, w którym momencie roku? No, no gdzieś chyba w okolicach y, y, lata. Po początku lata. No To się nie naprawić, nie uszkodzimy się. No. no ale wersje właśnie konsolowe są bez zarzutu, no ale to jest też kwestia tego, że konsolowe wersje robiło Rocksteady, a, a jeśli chodzi o właśnie wersję pc no to robiło inne studia i, i, i po prostu porty no, ale skurczę to jest trochę tak. dobrych filmów, które robią dobre porty, pytanie kto to robił, no ale to już jakby no właśnie, no, ale nie będziemy tutaj już im. to już jest jakby inna tak wchodzenie w szczegóły niepotrzebne mhm. Znaczy moim, jeszcze dla mnie to jest bardzo ciekawe i dobrze, że jeden słuchacz nam przypomniał o tym, że taką fajną, fajnym FOPA roku było wydanie instalatora Steam'a na, na płytach z grom y, hmm. Metal Gear Solid bez tak, wrzucania gry Metal Gear Solid na te płyty. To było przepiękne, tak, tak. To jest najlepsze po prostu. <murze> może nie swap, ale rzeczy, które się wydarzyły w tym roku i należą do smutnych wieści, jest śmierć Saturu i Waty. Znaczy to, to będzie też... w takim. No, no, możemy to Jest w sumie, jeszcze jakaś w inna kategoria, bo to tym, kto umarł, Tak, w roku warte, i... warte podkreślenia. Okej, okay, śmierć jest. No, ale... w... no, w... przynajmniej sobie wy... <murze> <murze> wygodziliście, co to że jest. Atari w... Nintendo. Pawle, musisz czyń honory, wyjaśni tej, żeby. żeby będę Nie, nie, nie. czy tam nie chcę wiedzieć. <laughs> okay. Nie, ale to był, to był duży cios, prawda, dla, dla fanów Nintendo, bo to był człowiek, no, człowiek legenda, człowiek. Wiesz, dla fanów Nintendo to swoją drogą, ale to jest postać, która była dosyć. No, nie wiem, czy znana to jest odpowiednie słowo, ale, ale no, generalnie w, w branży growej jako takiej. Nie, no był bardzo charakterystyczny właśnie ze względu na to, że, że tą swoją karierę zaczynał właściwie od, od podstaw i, i miał parę takich genialnych... Yy, yy, Co zaczynał swoim... karierę od końca? Nie, ale chodzi to mi o to, to, to, że są nie... tacy, wiesz, są urodzeni dyrektorzy, no nie? Na przykład masz bogatego tatę i a, zaczynasz, wiesz, możemy. z niższego szczebla, no nie, z jednym milionem na koncie, nie? A, możesz, a możesz po prostu zaczynać jako szeregowy pracownik i później się dorobić, bycia, no nie, CEO jakiejś firmy. No, I tutaj jaka takich... I tu akurat takich dużo, dużo osób nie ma. No ja myślę, że takim fop roku też wartym podkreślenia. I tutaj zacytuję, bo żeby to nie było, że to z moich ust pada. Recenzje i oceny serwisu poligon. Wow. Nie ma co wymieniać wszystkiego, ale jeżeli o ocenie Wiedźmina decyduje brak różnorodności w kolorach skóry, a MGS5 dostaje 9, mimo że jest grom niedokończoną, to falautowe 9,5 spowodowało tylko moje westchnięcie. Aż tyle. Albo tyle. No. Poligon, o poligonie rozmawialiśmy też tam nie ma co e, się rozwozić no, Ale poligon to jest bardzo specyficzny serwis. Rozumiem, że największym problemem było to, że ośmielili się ośmielili się podnieść rękę na polską. produkt pamięć, tak, że dyskusja Ja wiem, Wiedźmina ktokolwiek podniesie i, i tego, rękę na jak, władzę, jak słowiański jest, na słowiański jak... produkt, tą rękę się odrąbie ja Ta skadzam. wielowarstkowa, jak wiesz, ludzie bronili po prostu gdzieś tam jakiś Polak, który, który mieszka w Australii, który właściwie jest m, m, m, da, nigdy nie był w, w ojczyźnie, jak on się Ojciec. czuje Polakiem grając w Wiedźmina 3, wiesz, te wszystkie piękne testy, teksty, które nigdy by nie powstały, gdyby nie recenzje poligonu. Nie, no do to nie jest, musimy mówię. docenić wkład ja poligonu. Ja mówię, jak to było u, u Gomułki, tak, ktokolwiek podniesie rękę na Wiedźmina, temu tą rękę polscy fani odrąbią, bo przecież nie wolno podnieść ręki na Wiedźmina produkt polski, patriotyczny, biała flaga, czerwona flaga. No Coś, u, gra... zaskoł, nie jak ja akurat... Z, ja akurat... Z tego nie wiesz na pewno, ale zespół robiący no, z tej projektu dostali nagrodę polityki. No. Kreatora kultury. No, ba. Zdążyc, chcesz. Jak, chcesz, jak chcesz być prawdziwym graczem w Wiedźmina, to musisz grać owinięty w flagę polską. Ale wiecie, na samym świecie się śmiałem z CD Projektu, że dali Wiedźmina dwa Obamie. I to jest, to jest w ogóle przykre, bo jak słyszę właśnie gdzieś coś tam mówi, o to jest, to jest ta firma, co haha, ha, dali Wiedźmi na obami. A to mogli, to mogli dać Wiśmi na trzy, tak. racja. Mogli no, no, Mogliby no, dać bardziej... kod na pre-order, nie? No. Albo ten klienta do Steama. Nie, no co ja mówię, tutaj się zgadzam, że jak wychodzisz wieźmi, to obwijasz się czerwoną, białą, czerwoną flagą, puszczasz mazurkę i wtedy możesz grać. To znaczy, ja się, znaczy, ja akurat miałem wśród znajomych zupełnie inne, zupełnie inne dyskusje były, znaczy, może, może to też jest kwestia znajomych, natomiast e, my raczej rozmawialiśmy o tym, na ile e, istotne jest, właśnie, kiedy, kiedy zostaje przekroczona, bo to, ta granica jest dosyć płynna, kiedy zostaje przekroczona granica pomiędzy um, postulowaniem pewnej różnorodności jako, jako czegoś dobrego, tak, no bo to, jest, bo to jest w pewnym sensie istotne, a kiedy to zaczyna być taka, um, kiedy to zaczyna przebierać taki prawie, że opresyjny e, format, kiedy, kiedy wielokulturowy zaczyna ci narzucać, że ty musisz uwzględniać wszystkich nie, to już jest, członków to już jest wszystkich smutne, narodowości. To już jest smutne. Um, I coś takiego się stało na poligonie, tak? Bo, bo była ta pierwsza, była Polityczna ta poprawność po prostu. A później, um, później była, były różnego rodzaju ripo, nawet nie tyle riposty, tylko po prostu oni szli w zapartek. Kolejni, kolejni, ci, kolejni redaktorzy i autorzy się wypowiadali. No i chyba najgorszy tekst to był niejakiego tarkwimamusy, terk, terk, który właśnie w pewnym momencie wszedł na taki ton, że, że właśnie, że to, że żyjemy w świecie tak ogromnej różnorodności wymusza to, że tam po prostu musi być. Więc to, to było napisane w takim tonie, że takiej taki niemalże um, rady programowej. Ale wiesz, to że jest to, że generalnie smutna słabe. rzecz, która wynika często, często, moim zdaniem głównym problemem jest niestety United Nazi States of America albo United Soviet States of America, gdzie po prostu wiesz, ta poprawność polityczna jest już doprowadzona do absurdu. I, ja i generalnie to... jestem, wiesz, ja jestem za, za tym, żeby gry były otwarte umysłowo Ale i się tak dalej. Autor nie może tylko, się zamykać. bardzo łatwo. łatwo. W tym wszystkim tutaj, tutaj jest, to jest, jest, jest jeśli Gra się dzieje w, nie wiem, załóżmy w średniowiecznej czy wcześniejszej Japonii, feudalnej Japonii. To dzieje się feudalnej Japonii, są żółci, a nie jest główny bohater czarny, a drugi biały, a trzeci Żydem, żeby się to bo niestety. No nie, no chodzi o to, że to Japoń, Albo się nie dzieje w Japonii, tak? Albo się dzieje, w, nie wiem, w świecie, gra się dzieje w świecie. Na słowiańskiej ziemi. Na sło albo no... się dzieje w. w nie wiem, w Nowym wiesz, jakoś chciałem uniknąć światów fantazy, bo wiesz, w świecie fantazji no można. Bo, bo to tak. Wiesz, bo światy fantazy nie dzieją się na Słowenii. Bo wiesz, jest fantazją z nie ma się rocznie, ale, ale wiesz, chciałem bardziej się nie wiem, wygrał więcej gier w tym roku. O, załóżmy to to Syndicate, y, Assassin's Creed. Albo coś się dzieje w, w, w wiktoriańskim Londynie, albo się nie dzieje w wiktoriańskim Londynie, tak? Albo się dzieje w wiktoriańskim Londynie, w który był, jaki był i prawa robotników były, jakie były i prawa ludzi były, jakie były, czy kobiet, nie kobiet, białych, czarnych, zielonych. No albo się dzieje w świecie, który, byśmy sobie, jakiś taki jest niby wyidealizowany świat, gdzie y, nie wiem, chcielibyśmy, żeby wiktoriańskie Londyn to było miejsce, gdzie ja wiem, gdzie robotnicy mieli wielkie, wspaniałe prawa. i gdzie były związki kobie... zawodowe. związki zawodowe i kobiety, kobiety mogły głosować, a murzyni nie byli poniewolonymi niewolnikami. No ale wtedy to nie jest wiktoriański Londyn. Sorry. A w, I w grach wybiera się albo takie rozwiązanie, że dajesz tą różnorodność, która jest e, po prostu nie, historycznie niepoprawna, albo się pewne rzeczy przemilczasz. Na przykład, nie wiem, e, e, gdzieś tam niby się pokazuje jakieś inne nacje, ale to w, zawsze z jakimś takim... E, tak nienaturalnie to wszystko wygląda, ale to to jest też ważny moment. A zapomniałem wspomnieć o, o tym, że przecież też, też związane jest z konami, więc widać, że. I też związane to jest z Kojima, oczywiście PT znikające ze sklepu i w ogóle fantastyczna gra, która się zapowiadała Silent Hills, yy, która miała postać przy pracy, współpracy z Guillermo del Toro. No niestety zakończyła swój krótki żywot, jest i nawet została. To jest skotek del Toro. Cokolwiek on bierze udział, to zawsze to umiera albo zostaje anulowane no się więc... śmiał nawet z tego, że, że, że może ja się już nie będę brał za gry, bo cokolwiek zaczynamy robić, to potem wszystko jest anulowane, Panowie, w takim razie przechodzimy do kolejnego e, punktu naszego wspaniałego tutaj podsumowania roku. Znaczy właściwie dziesiątka. Uuu. Nie, nie. Rozczarowania roku. I tu jest pięć tytułów. Ja szybciutko, to jest tylko pięć tytułów, więc ja szybko tak. Miejsce piąte. Evolve. A ktoś się strasznie ekscytował o to tym. Znaczy mi się podobało, Mi się zapowi zapowiadało się fajnie, ale to no... Nie widziałem. My, to jest Koncept generalnie... był ciekawy, tak? Asymetryczny multiplayer, natomiast, natomiast koniec końców, y po pierwsze, bardzo zły marketing, bo panowie od razu z Turtle Rock zapowiadali, że to będzie platforma do DLC i rzeczywiście tych do DLC było dużo. Nie wiem, na ile one skróciły równowagę, jeśli chodzi o, o grę, bo po prostu przestałem w nią grać, zanim zaczęli to masowo wypluwać z siebie. Natomiast, e natomiast te, nie wiem, 17 czy 20 godzin, które spędziłem w tej grze, były fajne. E w sensie ta rozgrywka z tymi kolejnymi potworami była różna. Ja miałem jakiegoś swojego ulubionego potwora, nie pamiętam, czy to było, ale chyba któryś z tych upiorów, który był niewidzialny i tam trzaskał jakimiś błyskawicami. Natomiast... E Natomiast, po pierwsze, ta gra się zawsze dzieliła na takie same etapy, w sensie, bo to były takie same fazy polowania i takie same fazy ewolucji tego potwora. I to niestety się nuży, to niestety było nurzące na dłuższą metę. I ten chaos w ogóle z ekranu um, wylewający się bardzo przeszkadza. Ale to było fajne, to było fajne. Właśnie dlatego, że, ten, że mimo że, że mo, jak się, się nauczysz taktycznie grać swoją postacią, to jest wszystko pięknie, ale ten potwór potrafi ci i tak rozwalić to wszystko. A w sensie gracze muszą być naprawdę super zgrani, żeby nie, żeby. Mm, żeby nie dać się zaskoczyć. No i problem też były te, te mapy, które były strasznie podobne do siebie, jedna do drugiej, było ich troszkę, ale one były wszystkie super, super podobne do siebie i koniec końców w zasadzie to była albo jakaś dżungla z jakimiś instalacjami takimi science fiction zbudowanymi przez ludźmi, albo jakieś skały z takimi samymi instalacjami, albo jakaś dżungla, albo jakieś skały. Jak nie pamiętam, ale żeby... ja mam wrażenie, że Evolve to należy jej się nagroda za grę nastawioną na multi, która umarła najszybciej z takich dużych... Ty no, to znaczy, było... nikt już to nie gra, mówisz, tak? Nie, nikt w ogóle o tym nawet nie pamięta. Nie dość, że w to nie gra, to wiesz, to nikt, nikt ogóle... I Wolf, co? Coś było? Czy... A to w tym roku? No A właśnie nie... ja to też się zdziwiam. Myślałem, że to jest gra to... z tamtego roku. A ty, to gra, Jak ten czas chodzi. po prostu leci w jakimś szalenczym tempie. To ja już w takim razie nadrabiam szybciutko kolejne miejsce czwarte rozczarowanie roku, The Order 1886, ale o tym rozmawialiśmy wcześniej, nie wcześniej się, nie więc, więc nie ma tutaj co dodawać. Czekaj, miejsce zaraz, trzecie. ale my nie rozmawialiśmy o tym... Przy... Nie rozumiem. Nie, rozmawialiśmy o The Order... Sekundę. Bo, bo rozmawialiśmy... Czy, generalnie... E, mi się, że... że to wcześniej wyczytałeś na jakimś innym miejscu. No właśnie, chodzi o to, że e, jedni gracze uznali za, z, The Order za grę bardzo ciekawą, na tyle, żeby znalazło się na 22. miejscu naszego rankingu, ale było też sporo osób, które uznało, że The Order jest grom e, rozczarowującą. I... Jednym słowem nasi okay, ja się zgubiłem. słuchacze mają schizofrenię. Nie, generalnie nie, chodzi o to, czego? że nie jest. nie drugiego. No nie, no jest jedna osoba, która mówi, że, że gra jest fajna, a druga osoba mówi, że gra jest niefajna. No nie, to nie musi być ta sama osoba. No okej, okay, okay. nadzieję, że to nie jest ta sama osoba. I każdy między... cierpi tutaj na schizofrenię bezobjawową. No. Zgubiłem się w międzyczasie, okej. Okay. Ale miejsce trzecie was zaskoczy: Batman Arkham Knight. ja myślę, że to chyba to gracze, PC gracze pc towi to musieli być. Ja, ja inaczej tego nie widzę. Znaczy ja to jestem w stanie rozumieć nawet nie grając. Jeszcze chociaż może to oczywiście jest bezczelne i bez sensu, tym, co powiem, ale już, ten już Arkham City moim zdaniem było zejściem w dół. I takim, I takim desperackim wypełnianiem checklisty pod tytułem co się udało w Arkham Asylum i teraz zróbmy to samo, tylko że więcej. No właśnie, bo tak jak tutaj jeden z naszych słuchaczy pisze, że oczywiście port PC, pomimo, że gra jest genialna, to przez to, że wersja PC była totalnie do D, gra zasługuje też na, tego, na tą nagrodę, to jest ten śmierdziuszek roku. Miejsce drugie. Zgadniecie? Śmierdzisz kroku? E, Tomb Raider? Nie. Jeszcze do, drugie, drugi głos, nie wiem. Piotrze, Pawle? Mm. Fallout 4? O, tak. No nie, nie. Ostatni strzał. Wiedźmin 3. Nie, no, dobrze. Nie by Star Wars Battlefront EA. jej. No tak, tak. E, tam czy grałeś Piotrze? No nie, to jest... widziałem, natomiast... No to spory, ja wiem, wiem, że to nie to samo. Bardzo słusznie. Internet jest na profsie, nie? Wiem, że to nie to samo. Natomiast widziałem, że ta gra jest taka dosyć... No, ja grałem w poprzednie Battlefronty, co oczywiście było wieki temu, ale nie pamiętam, o, o ile one były bardziej skomplikowane, ale chyba były bardziej skomplikowane. Mam wrażenie, że tutaj... To znaczy, że jest fajny zabijacz e, czasu. To jest to taki jest... pro, mam wrażenie, że to jest taki prosty produkt. Znaczy, w sensie, w sensie... Ja to ja... mówiłem chyba 100 lat temu, że i ktoś napisał w komentarzach potem, że obrażam Plans vs. Zombie z tym porównaniem, ale ta gra jest bardzo podobna do, do planu Wars Zombies, to więcej graliśmy w kilka osób, na, tam po 7-8 już parę razy i można mieć dużo pretensji do tego, że niby jest małe rzeczy, że tam babowo babo, coś tam, coś tam, ale ta gra Wiesz, to też nie może być za dużo rzeczy tak naprawdę cholernie w tym sensie, że... Fun to play. Wiesz, tak, nie, ona jest to jest super. To nie jest Battlefield Bad Company 2, przy którym nabijesz 70 godzin. No nie godzin. może być, chociażby z prostej przyczyny, że to jest piu, piu, piu. No, no tam dokładnie, tam nie ma, dokładnie tam, tak. tam nie ma 40 I, wersji broni SKBRA, różnych. Czy to kabra, czyli latanie sobie być. tym stateczkami i strzelanie, czy to jakieś te mniejsze tryby, czy większe tryby. Ta gra, niezależnie w które trybyśmy grali, to jest ciekawe. Wszystkie mniejsze tryby my, nam się my... grają dużo, dużo lepiej niż, niż te tam 40-osobowe. Znaczy ja właśnie, ja słyszałem, że problem jest z multiplayerem o tyle, że się bardzo dużo osób wyspecjalizowało i odkryło łatwy sposób, na, znaczy łatwy, no może nie do końca łatwy, no ale jest bardzo skuteczny po prostu sposób na grę, to znaczy snajperzenie i po prostu snajperów jest od zarąbania i jest bardzo trudno mieć fansnaipy już w tym momencie. W tych trybach nie masz szans na, na snajperów, znaczy snajperowanie jest możliwe na tych największych mapach, gdzie, mhm. gdzie się tam biegnie przez 5 minut, natomiast na tych wszystkich trybach 6 na 6 albo, 8, albo tam 8x8 to nie ma szans tak naprawdę na snajperzenie, bo to jest Aha, tak no, szybkie, tak momentami nawet chaotyczne wręcz, co nie zmienia fakt, że my się bawimy super. Gramy tam w te kilka osób i, i czasem wygrywamy totalnie, czasem przegrywamy. Ja rozumiem skąd jest y, zawiedzenie tą grą. Bo, bo, Brak singla y, to po pierwsze. Dużo osób bardzo mocno sobie zafiksowało jaki będzie ten Battlefront nie wiedząc tak naprawdę za dużo i kiedy okazało się, że on nie jest taki jak miał być przecież to jest Battlefront, a w tamtym Battlefroncie było 40 map i 500 trybów. Tamten Battlefront był 40 lat temu. No ale, ale to, wiesz, też widziałem te porównanie w, w, w stylu obrazków, że co jest lepsze, kamień Zasadnione. czy Battlefront. Kamień możesz nim rzucić. Tym Battlefrontem nie rzucisz, nie? więc kamień jest lepszy. Eee, a to, nie, f... nie, to troszkę bez sensu. Wiesz co, mnie wiesz, co mnie zdziwiło tak z takich rzeczy już kompletnie jakby pobocznych? Eee, nie wiem, czy to, na ile to było świadome, ale tak, eee, ja bardzo dużo czasu spędziłem i to się pewnie zdziwicie w DJ Hero, zwłaszcza w dwójce. I tak patrzę, patrzę na tym froncie, patrzę, jak on tam wybiera ten na Eurogamerze menu postaci i tak dalej i tak dalej. mówię, kurde, przecież ten font i to wszystko, cały ten interfejs to jest DJ Hero 2. Ja się, ja się to tak, no, to tak absolutnie abstrahujący nagaz. Wiesz takie rzeczy. Bo mam DJ Hero 2, mam przecież no właśnie ten takie. taki do tego. to zastanawiam, czemu się przyznajesz. Ja w pierwszego grałem. Tutaj. Bo to jest wbrew pozorom nie, to akurat wbrew pozorom, to jest w sumie chyba nawet fajniejszego niż Guitar Hero. Jest okay. bardziej, ja bardziej myślę, taka... że we should finish at that point. Ja, czy ja próbowałem grać, i, i w ogóle DJ Hero jest tak inną grą w ogóle od Gitar Hero. On tak angażuje też... jakby dwie, dwie półkule mózgu niesynchronicznie. Tak. Wymaga, wymaga pracy dwóch rąk. To jest synchronicznie tymi, nie, nie da działamy. się po prostu tak po prostu przeskoczyć z jednej gry. Tak, na tak. Trzeba więc po prostu jest, się dlatego, dlatego, dlatego moim zdaniem ona jest trudniejsza od Gitar Hero. Wymaga... No, czy jest, jest to taka przyjemniejsza. Jak już, jak już złapiesz ten rytm, to, to... Jest ten feeling bycia DJ-em dużo większy. Ja, też się, ja, pamiętam, ja gram w jedynkę, nie w dwójkę i też się bardzo dobrze bawiłem w dużo. No. Grę, Poczytam niektóre komentarze o co chodzi właśnie, na przykład EA jest słowem kluczem w nazwie gry, którą niestety kupiłem i czego nie będę ukrywać. Żałuję. Brak singla, mało kontentu, wysoka cena. Przykład Dzień gry, mać. w której zawartość została wycięta do granic możliwości. Gra spoko, ale za mała. Spodziewałem się czegoś innego. Dostałem tylko piękne muzeum Star Wars. Na szczęście nie kupiłem. Co na za... okay. <słyskawe> Ciekawe. No, no, może to w becie powiem. No, to to Pozostaje czekać tam. na Star Wars od Visceral Games i czekam na Uncharted w świecie Gwiezdnych Wojen 1313. To chyba się nie doczeka tutaj nasz drogi słuchacz. Chyba no. No. Ja czekać może <śmiech> Ale czekać na Star Wars, bo to świetna gra niesamowicie oddająca klimat Gwiezdnych Wojen, ale jednak skierowana do casuali i mm -hmm. wybrakowana z kontentu. Użył słowa na C. Znaczy kontentu napisał przez K. Chodziło mi o słowo na casuali, a nie aha. kant. Sorry. Aha, aha. I miejsce pierwsze, no tu chyba zgadniecie od razu. Fallout, nawet Fallout, padły Fallout. To, Tak, padły padły tutaj te... No cóż, poświęciliśmy specjalny odcinek, tego. rozmawialiśmy dużo o, o Falloutie jeszcze w, w, na końcu muzycznego odcinka, więc się, ja myślę, że to chyba nic nie muszą mi dodawać. Nie, nie wiem, nie grałem. No chyba, no chyba nie. Dziw, dziwne, dziwne, że takie wysokie recenzje... Mm spisek. do sobie, sobie wyrobiła, że tak powiem, bardzo ładną niszę, no i w sumie to jest ten sam problem to z Gwiezdnymi Wojnami, bo na przykład, bo to, bo to chyba jest właśnie ten problem, jakby nie odróżnienia tego, że, że są jakieś mechanizmy, które cię bardzo angażują i w sumie masz wrażenie, że się dobrze bawisz, a potem jak zaczynasz to myślisz, się to się okazuje, że to wcale nie była aż taka mhm. super Ja rzeka. może tylko zacytuję kilka tylko komentarzy naszych słuchaczy i przejdziemy do kolejnego e, segmentu. Fallout 4. Złafa było odcinanie się od dobrych rozwiązań starych Falloutów, np. brak zakończeń zależnych od mnóstwa decyzji, fatalne Skyrimowe skalowanie poziomu trudności, przeciwnicy, więcej HP i damage'u. Wersja na PC. <śmiech> Bethesda zrobiła typową dla siebie grę. Czeka Czekamy na Obsidian. No, chyba się nie doczekamy. Teraz Kryzia Walon jest no, chyba... w, innym, w innym studiu, więc chyba... A, już nie wiem, co tam zostało z tego... Falout 4. The Sims. Jeśli tworzyć bazę, to powinno wyglądać to jak w MGS. Do tego ten pies. Najgorszy zainwestowany czas w tym roku. Srogo, srogo naprawdę. Yy, Fallout 4 za to, że potwierdziła, jak bardzo zły kierunek brała tak dobra niegdyś seria. To idealne podsumowanie. Tak. Kolejny, kolejny yy, segmencik. Aha. Ekstra i warte podkreślenia rzeczy. Czyli więc, wspomnieliśmy o Satoru i Łacie wartym podkreślenia jest to według naszych słuchaczy, że na przykład Activision kupiło Kinga, czyli twórcę Candy Crush Saga, ulubionej gry Piotrka Oj tak, bardzo, zaraz po się czwartym Nie, chodzi mi o to, że był do wykorzystania w dyskusjach ze znajomymi oczywiście um, 6 miliardów dolarów, całkiem nieźle czyli więcej więcej, więcej, więcej niż, tej... niż, niż Disney zapłacił Lukasowi? Za Dokładnie, tygodnia. to no, <laughs> też mi w myślach. Więc e, wielka i bardzo ciekawa biznes uh -huh. dla Kinga no. obviously. Final Fantasy VII Remake Nir, Otomata, Nino Kuni 2, Shemion 3. No Shemyun 3 to jest ciekawe, prawda? Że wróciły japońskie gry, jak tutaj mówi nasz drogi słuchaj. Yakuza 5 po tylu latach została w końcu wydana w wersji angielskiej, no niedostępnej. E, w sklepie. Sorry, a jaka ta kategoria jest? jest? Bo ja, to chyba, jest kategoria, takie dodatkowe warta podkreślenia Aha. rzeczy, więc, więc tak zanim przejdziemy do już fanfary ostatnie, prawda, ostatnie te, to chciałem jeszcze po prostu kilka takich e, te... Jest parę laurek, ale nie będę ich czytał, bo są naprawdę e, takie, że musielibyśmy się tutaj rumienić. Ale mamy. Większość z nas tak. w stylu nie uz... nie Wielki ma dnia, powiem. Progres dla, e, w podcastingu, kooperacje podcastowe, oby tak dalej. Pozdrawiam, Żadnego klepania tak. po pleckach. Tak. Co tu gadać, czy macie poziom szacun za konsekwencje i wystarczający dla waszego podcastu to tydzień stracony. E, tutaj ktoś podkreślił, że o. Piotrek Kuldan, Człowiek Roku. Paweł. Jego inicjatywy. Paweł. Między innymi codziennik rozgrywki. No nazywam po... na Piotrek, Piotrek Kuldan, najbardziej pracowity człowiek uh, no Przecież wiadomo, że nie, nie wiadomo wiadomo, wiadomo. w głupie pytania, naprawdę. Jak e, mówię, nazywam na... Piotra po imieniu Pawłem. Paweł. Paweł Kuldan. Właśnie, Paweł Kuldan. Nie Piotr Kuldan, tylko Paweł Kuldan. Tutaj ktoś jeszcze wspomniał, że bardzo miło było nas poznać się na, na uh, Pixel Heaven. I myślę, że Was? Pixel Heaven to było, to było bardzo fajne wydarzenie. A kiedy jest w tym Ej. roku? Właśnie w tym roku. Znaczy w zeszłym roku było pod koniec roku, a w tym roku jest w czerwcu. A, no, trzeba się Nie pasi. Znaczy ja, ja na pewno się wybiorę, bo mi się strasznie podobało. Wiesz, to, to fajnie było spotkać w ogóle ludzi. Trzeci, piąty gdzie, czerwca. Gdzie co jest trzeci, piąty. Fajnie było spotkać Piotka, e, tak. Dawida, Rysława. Nie. Fizycznie, a nie wirtualnie. Zostałem, żeśmy sobie bicepsy e, porównywali i chłopak jeszcze musi podpompować trochę. Więc Panie, naprawdę niestety, było sympatycznie. Trzeci, piąty czerwca jestem zajęty już. No to właśnie... To powiedzi, to wiesz, co robisz 3-5 czerwca? Masakra. No ba. Panie, ja wiem, co ja robię w listopadzie. Ja mam zaplanowany rok już do... Już kupiłeś na, e, bilety na e, Rogue One? Czy jak to się tam nazywa? Nie, mam zaplanowany rok na aż do kwietnia 2017, panie. Nie ma łatwe. Targi Warsaw Games Week. Fantastycznie się udała impreza. Piotek, byłeś. Tak, byłeś. Pawle, przepraszam, Pawle. <grym> Piotek, ty też mogłeś być, nieba, nie? No, byłem, ale nie byłem. Bo Trans... przyjemnie, ale jednak bardziej w, w ciągu dnia pracowego, aniżeli później. No tak. Ale lepiej to chyba wyszło niż ten Poznań Game Arena, nie? Wiesz co? to zależy na co spojrzeć, bo jeśli chodzi o cyferki ilość ludzi, to chyba nie do końca, bo Poznań Game Arena jednak się dzieje na dużo, dużo, dużo, dużo większym przestrzeni, a, a Warsaw Games Week ma ten problem, że jednak sala Expo nie jest tak ogromna. I tak była zamknięta przez część tego, bo, bo po prostu za dużo ludzi weszło do środka i mnie nie wpuszczali. Ale sukces największy będzie na pewno za rok również, powtórka. Mhm. Warto się mhm. imprezę wybierać. Wspierać lokalny rynek gier wideo. Dokładnie. Ktoś podkreślił na przykład, że to jak świetnie Polakom idzie tworzenie gier. Mi się wydaje, że Polacy, w ogóle te firmy wszystkie deweloperskie polskie świetnie sobie radzą na giełdzie. Jeśli chodzi o to, że jeśli ktoś inwestuje w ogóle w aukcję, w aukcje, w akcje, to miliony już zarobił też w ogóle. Dobrze, to zostawimy tutaj. Tu jest parę jeszcze fajnych, tak jak mówię, komentarzy, ale, ale czas nagli, prawda? Więc przechodzimy do przechodzimy do naszej listy. Miejsce dziesiąte. Fallout 4. No, wysoko, można powiedzieć. No, Ale to filmio, nie za wysoko, jestem zadowolony. Tak. Miejsce dziewiąte. Pillars of Eternity. Czyli klasyczne RPG i pc wracają w Glorii i Chwale. Mm, tak. Gra, okay. która jest w Glorii i Chwale... Czy 2015 o... rok? Tak. A, bierzesz ty w to. Pewnie też miałeś wrażenie, że to był jakiś 2013? Nie, nie, nie, nie, Myślałem, że to był wcześniej. Myślałem, że to, myślałem, że to wcześniej. <laughs> 9 8, końcówka. Baldur's Gate 3. Rocket nie, League. Nie miejsce nie, 8. Nie, nie. Rocket League, miejsce 8. Wysoko, wysoko, ale to jest chyba gra, która była fajna, największym, największym zaskoczeniem. Yy, tak, tak. Mała, nikt się nie spodziewał, dali ją za darmo do, do płatków e, z plusem i okazuje się, że e, większość ludzi to już nic innego nie gra. Tylko Rocket League. Miejsce siódme Batman, Batman Arkham Knight. To bardzo, nie Petro, raczej teraz tego Nie, nie, to musiała być To konsolowa. jest. To, to, to jest. Placy... Ja się super bawiłem. Gdyby nie to, że postanowili tam, za nasrać nasalać za dużo znaków zapytania do podniesienia? <laughs> Czy tam to są. Coś jak jak tym razem zagadek Gridlera 500? W, 350, 270, a stylu. A wiesz, co, to jest strasznie irytujące, bo. E... Ja lubiłem zagadki Ridlera, ale po prostu jestem za słaby. Tam chyba, jest taki motyw, że masz, masz takie kółko, gdzie, gdzie tak jakby wskazuje tobie różnych złoczniców, którzy sobie krążą po Arkham City. Znaczy nie Arkham City, a Gotham City, czy tam Gotham jako takim. No i oprócz głównego wątku fabularnego miałem zrobione wszystko. Zrobione wszystkie, wszystkie wątki poboczne, wszystko, wszystko, za wyjątkiem Riddlera. Z Riddlerem jest tak, że to w procentach pokazuje to, jak bardzo może zaawansowane dane No tak, tak, tak, tak. No i zrobiłem cały wątek jego, nazwijmy to, fabularny i zostały mi znaczki do podniesienia. Dzięki czemu bez znajdziek miałem łącznie, jeśli chodzi o całe zaawansowanie gry, nie wiem, 96 chyba procent, czy 96,7, 96, coś w tym stylu. I przez to nie mogłem obejrzeć zakończenia, bo jest tak, że pierwsze zakończenie jest możliwe, kiedy przekroczysz 70%, ale przez to, że ja robiłem inne rzeczy, a nie skończyłem gry i podjechałem tam ponad 90%, to w momencie, w którym skończyłem główny wątek, to jeżeli chciałbym obejrzeć zakończenie, to musiałbym już móc odpalić to zakończenie po 100%. Ups, A, czyli zabrać te 230 znajdzie, co powiedziałem, że mam o, w nosie po prostu obejrzałem sobie na YouTubie to zakończenie. No, ale, to ale, no, ale... O, ale o takim po prostu myjku to jeszcze nie słyszałem. To jest... Absurd, absurd. Może to było też jakoś absurda, ale gra świetna. Nawet czołg był kompletnie przeszkadzał, bardzo fajnie się jeździło i strzelał z rakiet. Do... No właśnie ten czołg to jest moim zdaniem druga po tym, po tym, żeby zrobić grę w otwartym świecie najmniej potrzebna rzecz Batmanowi. I teraz, jak to się mówi, że wszyscy po latach najbardziej doceniam Arkham Asylum, ale to jest właśnie dlatego, że ta A gra. Ja ja była... już dawno temu, że to tak To jest najbardziej tak kameralna, mówi. właśnie z tych gier, bo, bo ta kameralność ma sens. A w, w momencie, kiedy masz otwarte miasto i w tym mieście prawda, nie ma ludzi, jak na przykład nie wiem w GTA, czy w takim Assassin's Creed, to, to jest w ogóle bzdura jakaś, no ale to. W każdym razie wspaniała gra gra, sobie... cudowna, doskonała. Jak ktoś nie grał, warto, warto zagrać. Nie, no. Kolejny ja, kupka wstydu, ja rośnie. Batman Arkham Knight. Okay. Miejsce szóste Life is Strange. O, o bardzo ładnie, że tak o, wysoko. Dobrze. Dobrze. dobrze. Nie, no to już teraz będą same dobre tytuły, to już się nie musicie martwić. Ale Life is Strange, e, piękna gra. Też tak. rozmawialiśmy o niej, fantastyczna muzyka. Tak. I kawarniano hipsterska. Uwielbiam ją. <laughs> e, miejsce piąte The Rise of the Tomb Raider. Tomb Raider, nowy. To Bernard tak, go na, na pewno się uwielbia, zagrania. dlatego że to jest jedyna gra, w którą może grać A znaczy ja się w odstępach czasów 15-minutowych. Jest to plus, bo ja już mam w tą grę przegrałem chyba ze, ja wiem, ze 150 godzin. Także wiesz, mało, na twojej która gra, gra roku. Ma, która, mało która gra daje ci taką, wiesz, tyle rozrywki przez tyle czasu. Bo u mnie się da grać tylko tak, że ja muszę grać, Gram około 15-20 minut, gra się wiesza, zawiesza konsolę, muszę zrobić restart wszystkiego, wejść zapisy, skasować lokalne zapisy, skasować lokalny cash, Włączyć grę z synchronizowaniem, to około 15, 20 minut mogę grać. Ale to jesteś jedynym z... człowiekiem na świecie, który ma takie O, problem. nie, nie, jak wejdziesz, jak wejdziesz to, na forum. Tak? jest cały, jest cały, na, na Reddicie jest cała grupa. Wiesz, jest, wiesz, mają swój fanklub, mają swoje logo, mają swoje grupis. Jak wejdziesz na forum e, Square Enix i przyjdę sobie na techniczne forum, to tam mnóstwo ludzi mogą mieć takie same problemy. A to jest trochę mnóstwo Ale jest u mnie działa, okazji, mnie działa. przy okazji tej gry i, i retranzy tej reszty nie było o tym ani słowa. Ja się dowiedziałem z grupy Fanta Smigierii o twoich problemach i myślałem, że jest to się do zmiany przypadkiem, ale jeżeli mówisz, że tego jest więcej, to jest to tego trochę słabo, że w ogóle nikt o tym nie mówił. Mnóstwo jest takich przypadków i to w najróżniejszych momentach. Ja się po prostu trafi wierzyć, wywalają się zapisy, zapis, zapisy się koruptują, e, psują, e, sypią ludziom... O, masakra, po prostu. dom. w wersji coś... konsolowej? Tak, o, o, o tak, tak. Xboxa. Przez chwilę miałem wrażenie, jakby trzech pacjentów. To tak to z tego 9 stycznia, czy tam 8, czy 6. Hmm? No no nie, nie. Się... wiem, wiem, że jeszcze nie wyszło. tak. drogą, e, to było ciekawe, gdyby zapisy gry ulegały korupcji, to znaczy przychodziły do ciebie i dawały tym łapówkę, żebyś nie, nie wysypywał i że gra źle działa. No tak Wiesz, bo to jest taki ransomware. Chcesz grać. E, dokładnie gra. po 3 bitcoiny. Gra jest generalnie zepsuta, w tym jest w wielu, w bardzo wielu miejscach. Smutaczek. I dzięki temu została umieszczona na piątym miejscu naszego fantastycznego plebiscytu. Ale wiesz co, Pomyślać, jak są takie momenty, że da się grać chwilę dłużej, to jest. Nie no, to, nie jest, jest, gorzej, to, jest, to jest super, nie? To jest fajna gra. gra. Miejsce czwarte i ja się cieszę, że o tej grze nasi kochani słuchacze nie zapomnieli. Dying Light. Tada. Ale wy zapomnieliście, więc. Super, no, oczywiście, plus... że tak. Nie, dla mnie to jest świetne, świetne rozwinięcie yy, Dead Island. Brakowało mi tylko niestety yy, analogowej walki. To, co było najprzyjemniejsze właśnie w Dead Island, czyli to, że mogłeś sobie tam analogiem sterować uder siłę uderzenia tych różnych broni białych, tego mi strasznie brakowało. Umiarkowanie zaczynam teraz na tego do Following napalać. Bo... Nie, ja się napaliłem już zupełnie. Zresztą teraz ja coś też co dostaję jakieś tam informacje prasowe, wiecie jak to jest. Człowiek się raz zapisze na jakiś newsletter, to później dostaje cały czas spam. Ale że jakieś takie nowe tryby dochodzą, jakiś team deadmatch do, dorzucili, że jakieś y, scenariusze będą tworzone przez fanów, wrzucane na, na, do wersji konsolowej gry. Więc to jest po prostu cały czas jakby coś się dzieje. tworzone przez fanów, to widzę bardzo wysokiej jakości będzie ten... No będzie taki bardziej... little big Plan no nie, zawsze, ale wiesz. A, chyba, że tak, to nie, to przepraszam. Dying Light, miejsce czwarte, super. I teraz, zanim przedstawimy ne, tytuły na podium, to chciałem was zapytać, zaczniemy od Piotrka. Jakie są twoje, twoich pięć tytułów? Aż pięć, o matko. Nie musisz pięć, możesz dowiedzieć dwa, trzy. Spoko. E, na pewno na pewno będzie to MGS, mhm. który mi pożar strasznie dużo, dużo czasu. E, na pewno będzie to... I teraz się zastanawiam, ale nie, bo przecież XCOM jest z poprzedniego roku albo nawet sprzed dwóch to się nie liczy. To Invisible Ink, bo mhm. też mi trochę zjadło czasu. Mhm. Na pewno będzie to Life is Strange, bo to jest, bo to jest też fajna rzecz, świeża i nowa i, i, i dużo różnych fajnych rzeczy tam jest. Można by się rozwodzić godzinami. Myślę, że będzie to też, um, matko, The Beginner's Guide. Mhm. Bo to, to już jest w ogóle inna gra, zupełnie w kompletnie w inną stronę. Malutka, bo malutka, ale poruszająca takie kwestie, których w gravideo po prostu nie ma. Chyba skończyłem na czterech, tak? Mhm. A do życia, że jak śmierć już karaku, gra, ktoś Oczywiście, Fallout. No, Fallout Śmierć <laughs> w nowych dekoracjach. Pawle? Wiesz co, w sumie, jak tak czytałeś tą listę, to było słuchać moje wybuchy entuzjazmu przy niektórych tytułach. A? Więc można sobie to powiedzieć. Eksplozję. Tak. Więc ciężko teraz tak ten. Natomiast no, z tych, które nie wymieniłeś, ale zaraz do tego dojdziemy na pewno. To wiadomo, mhm. że król musi być tylko jeden. A z rzeczy, które jak myślę o tym roku o grach, które mi sprawiły dużo radości, to Life is Strange, to From Borderlands, Dying Light. Pan, o którym będziemy mówić, za dwie pozycje. No, dużo, bo wbrew pozoru moim zdaniem, było dużo dobrych gier w tym roku. I było trochę takich, w których nie grałem. Na przykład nie grałem w ogóle w, w, w Rise of the Tomb Raider, nie grałem w Nowe Anno. A bardzo bym chciał, tylko jakoś no, czasu coraz mniej, za mało stanowczo. Dużo dobrych gier w Grasz, grasz w taką inną grę, ta gra, która zajmuje ci chyba najwięcej czasu. Życie. <laughs> Hmm. na przykład w MGS-a za mało roku, w tym roku grałem, jeszcze nie jestem w stanie określić Jeszcze się nie przeszedłeś nie do plot twistu. do grałem 40 godzin no na to tą chwilę tak. i mam jakiś 20%. Zaliczyłeś. Zależy, to nie zrobiłeś, to jeszcze taka trzy razy. Wiesz teraz. co, ja robię, ja robię ten błąd, że przez to, że mi się tak dobrze w niego gra, to w ogóle nie używam quick travel, tylko jak mam misję na drugim końcu mapy, to po prostu tam idę, a po drodze a jeszcze to jest zajdżam wszystko. Granie w tą grę mi potwornie dużo frajdy i na pewno jak ją przejdę, to nagle to wszystkie krzyki o tym, jak ona jest niedokończona i w ogóle straszna i tam nie wiadomo co jeszcze, to pewnie też tak uznam, ale... Nie, no, widać, tak widać, że ona jest troszeczkę, że jest troszeczkę niedokończona. No ja mam tylko to jeszcze, z tego, co oni zdążyli zrobić, to mam taki zarzut, że niestety był ogromny potencjał, jeśli chodzi o postać Quiet, ale niestety zrobili z niej taką seksolkę. To mogło być, mogło być dużo lepiej zrobione. Co nie zmienia faktu, że końcówka mi się bardzo podobała. Um, co mi się jeszcze podobało? Rozmawialiśmy tam na ten temat, tak? O tym na przykład, że takie drobiazgi jak pistolet na wodę totalnie zmieniają. Nie, nie no to, to zszokowałeś mnie, ty, właśnie, ty, ty, jak, jak ktoś sobie to fajnie przemyślał. To, Grystała że to było tak drobiazgowo rzeczy, przemyślane, kresztą, to, że można to kompletnie postaci, ominąć w zależności od tego, w jaki sposób grasz, jak ważny tak Tak, no, sztuczna głowy, inteligencja to, no, to jest w ogóle no, osobny no, rozdział, jest, bardzo, jest bardzo, bardzo, bardzo wysoki bardzo poziom. Bardzo dobrego. A i kontynuując wam tak, jeśli chodzi o świerdziuszki, to bym dwa wskazał. Army Kroga, o którym już mówiliśmy i z powodów, o których już mówiliśmy i druga gra, która jest moim osobistym e, negatywnym zaskoczeniem. Znaczy po prostu spodziewałem się dużo, a dostałem nie za dużo, czyli w cudzysłowie remake State of Decay, bo, bo o to, na, na początku ta gra była dosyć przyjemnie, bo ja nie grałem, jak ona wyszła tam te dwa lata temu czy rok temu to na początku wrażenie sprawiało dosyć miłe, to im dłużej w nią grałem, tym bardziej się denerwowałem, bo ilość bugów, która tam jest i, i generalnie problemów i to, że ta gra za ładna jednak nie jest, taki remake, który nic nie zmienia i, i o. Mm -hmm. Bernardzie, krótka piłka. To o, bardzo ja się mieli w... wszystkie pięć gier, piłka. które grał i będzie. Dokładnie nie... tak, ja grałem w pięć gier w tym roku mniej więcej, bo grałem Wiedźmina. Zapisujcie sobie. W Halo Piątkę, w Rise of the... Bugs Rise and Rider, e, grałem w, jeszcze grałem, w Assassin's Syndicate i tak naprawdę w Pilar, Pillars of the Eternity. Ja muszę ci w jednym tytule, który teoretycznie on wyszedł dopiero na konsolę w tym roku i aż dziwnie o nim nie wspomniałeś. No. Elite Dangerous. No tak, ale to gra jest, wiesz, to gra dla mnie to jest ciągle w, w, w, w, w, wczesna albo wśrodkowa beta. No, ale grażniam, czy no, nie gra? gram w nią, Nie podoba gram się. Gram Już nią, ci się zrodziła. Ale wiesz, to. Wiesz, no, nie tych, nie ma, wiesz, nie ma. Nie ma do dodatku Horizon do niej, tak? Kupę kontentu ciągle brakuje i ciągle nie istnieje, więc to jest. To, jest no, pff, to bym dał. Nie wiem. Jest taka gra, ale. Gram w nią, ale. Pff, mhm. no. Ja powiem tak, że moim rozczarowaniem największym są te kartonowe gogle y, do VR-u Google'a. I w takim razie przechodzimy do trzech. Y, pierwszych miejsc. Miejsce trzecie Bloodborne. O, proszę. Bloodborne, który niedługo będzie na pececie, o, więc Bloodborne Piotrze. Zapomniałem. Bloodborne będzie na pececie? Żartujesz sobie? Tak, sobie. No podobno jest jakieś wy wycieki są. Od kwietnia. Myślałem, że chciałeś mnie obudzić, to taki dowcip był. Nie, jakieś tam y fejkowe tak, zdjęcia są. Ten, w każdym razie Bloodborne, zapomniałem o no, nim mm. absolutnie. To 1 pierwszego kwietnia, tytuł. tak. Ty, się, ty, ty jako ultra uważasz, że nie, ale mi się bardzo dobrze w niego grało. Grało mi się w niego tak dobrze, że może nawet będzie mi się chciało zagrać w niego, zagrać w Solse 3. Dzięki temu tak dobrze Myślę, mi się nie było chcę dobrać. drugich Soulsów dokończyć, ale w Solse 3 pewnie zagrać. Nie, nie, w 3 to jest obowiązka. Na no, drugie miejsce to chyba się domyślacie, że już jest taką drogą eliminacji, to już nie ma co zgadywać. Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain wysoko. Nikt się nie spodziewał też tego, że taką grę Konami zrobi, znaczy no, nie Konami, tylko Kojima zrobi, że to że MGS będzie czymś tak grywalnym, bo zawsze to były filmy przewijane i przepletane rozgrywką. Nowos... Nie jesteście zaskoczeni, że jest tak wysoko? No, bo potem, tym jak graliśmy, to absolutnie no nie było. nie grali, jest... nie ta, ta gra udowadnia wszystkim nudom spod, znaków, spod znaku Assassin's Creed, że można zrobić dobrą skradankę w otwartym świecie, która ma, który jest pełno dobrej zabawy. I teraz fanfary, werble. Chyba najmniej, najmniej zaskakujące miejsce chyba na tej liście. Wiedźmin 3, dziki gon. I tutaj no zdecydowanie po prostu, jeśli chodzi o, o liczbę głosów, to było najwięcej. Chyba e, Nawet chyba e, to się podobnie rozkładało, ja nie wiem, musiałem zobaczyć procentowo, ale nie wiem, czy widzieliście, jak GameSpot zrobił głosowanie tych czytelników, GameSpot? to ponad 62% głosów wszystkich było na Wiedźmina. Świetnie. Znaczy nie, no dobrze. widzisz te, w sensie, te, w sensie, te fajerwerki. No, nobody kiera za Gamespot, tak? Ale ten, no, ale jeśli chodzi o samą grę, to ja się cieszę. Nie zagrałem też do tej pory jeszcze, no bo też głównie brak <głos> wow, czasu. <do> ale... prawda? <głos> no, prawda? Czekasz na kompletion. No znaczy ja się przyznam tak. wygrycia, że ja się poddałem i znudziłem tą grą. Się góry, ja się góry? świetnie bawię i czekam na kolejne epizody, kolejne dodatki. Tak, i nawet ich będzie więcej niż ten jeden to Ja wam powiem jedno, że jeżeli się znudziłeś Bernardzie, to powinieneś zagrać sobie w, w Serca z Kamienia, bo one są... Tam nawet nie musisz mieć postaci, możesz po prostu odpalić sobie Serca z tak. Kamienia jako... jako... Oczywiście ja już się dawno pozbyłem tego produktu, więc raczej nie eee, będę tego... Smuteczek. Bo, smuteczek. Bo, bo Serca z Kamienia są tak jakby wykrystalizowaną najlepszością z Wiedźmina w małej formie podanej. To jest kilka godzin cudowności samej, wspaniałej, cudownej, niesamowitej. Kucze, jakby to wydali jako osób dodatek, to może bym nawet kupił, nie kupując osobnej gry. Dla tych. Nie jest to jako stand ja sw... ale jest to, znaczy widać, oni doszli do wniosku, że dużo osób nie zostanie, znaczy pokona ich wielkość gry, więc możesz, jeżeli masz grę i odpalisz sobie dodatek, to dodatek daje tę możliwość zagrania tylko i wyłącznie w niego, czyli dostajesz Wiedźmina na poziomie odpowiednio pasującym do dodatku, tak żebyś uh -huh. się tam nie męczył z walkami, które są bardziej wymagające niż podstawce i, i naprawdę dodatek, jak, jak już po w, w maju wyszedł chyba. Ja Piotrek jest wytrawnym graczem Powoli to, zacząłem to, się no. zastanawiać znaczy Tak, może no tak dwa razy. Już, już, już Wiedźmin Pierwszy. w pamięci mojej zaczął powoli jako przyjemne wspomnienie być, bo jego ja skończyłem jakoś chyba w lipcu, to jak wyszedł dodatek pod koniec roku to absolutnie wszystko obudził i jeszcze nawet rozpalił mocniej i bardziej. Pamiętam, jak, no, no, no, no, jak się. Na podcaście o tym z Damianem, że byśmy chcieli teraz, żeby po prostu CD Projekt zaczął zrobić platformę do wydawania dodatków i tak co, co jakieś pół roku, cztery miesiące pojawiły się kolejne. Zmęczenie materiału im się kiedyś włączy, więc to nie. Mnie znaczy, no, się zmęczenie materiału włączyło dosyć szybko. Znaczy szybko. E, pod koniec coś tak wyrażę. Ja już powiem szczerze, że... Już za... Trz... No pod koniec to nie szybko, już to też jest gra taka na ile znaczy, tam... Na początku powiem tak... Ja jest po prostu nudna na dłuższą metę, no. Co za herezję po prostu, Bernardzie. Starzejesz się, starzejesz się. Nie, no ja zamierzam, ja zamierzam ruszyć w tylko po prostu w tym roku już nie, nie zdałem rady skompresować czasu. 70 godzin na Fallout A4, 150 godzin na MGS, no po prostu nie ma siły, żeby jeszcze wrzucić drugie tyle na, na kolejne... Pomyśl, że gdybyś gierdego. na przykład ten, ten czas, który poświęcasz na gierki, poświęcisz na naukę języka obcego, żebyś mówił po hiszpańsku na przykład. Albo po no właśnie, niestety. No ja myślałem, że, że mi się czasami zdarza, zdarza grać dużo, natomiast ostatnio ostatni jakiś znajomy znajomego w grupie tłumaczy wrzucił screena ze swojego z, z, gry, z cywilizacji Piątki. Jak zobaczyłem, że ma okrągłe tysiąc godzin na liczniku to stwierdziłem, o oh fuck. To, to już tym, jest tak Wiadomo, tym <śmiech> więcej czasu w życiu w tłumaczy. Tak. Tym Ach. optymistycznym akcentem o tym, żebyśmy wszyscy mieli więcej czasu tak jak tłumaczę um, kończymy Podobało wam się podsumowanie? Były jakieś zaskoczenia? chyba największe zaskoczenie było to, że na przykład nie było na liście takich gier jak Halo 5. Gdzie są ci posiadacze Xboxa one. Kupili U. Dziękuję jeszcze raz, panowie. Dziękuję wszystkim naszym drogim słuchaczom. Niestety, przez to, że tak dużo czasu nam zajęło, zajęła rozmowa, no nie nie, byłem w stanie wpisować wszystkie komentarze, ale komentarzy było dużo i było bardzo ciekawe za wszystkie głosy, tak, tym właśnie wrzucę coś ciekawszego do opisu odcinka. Dziękuję Piotkowi Spychale. Pawowi Kuldankowi. Dziękuję. Bernardowi, Trzymi się. Dzięki. Pamiętajcie teraz słuchacze, żeby nas odwiedzić na naszej stronie www.fantasmagieria.net, komentować, dorzucać swoje typy, wasze listy top ten, odwiedzać nas na Facebooku, dołączać do grupy Fantasmagieria. Do usłyszenia za tydzień. Hej.